Witam wszystkich serdecznie w 17. odcinku Bezimiennego Podcastu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu będzie ze mną Justyna Radziszewska. Dzień dobry. Oraz Rafał Radomyski. Witam serdecznie wszystkich. Nie będzie niestety Krystiana Kendera, ponieważ udał się na wycieczkę do Polski i obecny z tego, co słyszałem, jest właśnie w górach o tej godzinie, więc nie będzie mógł z nami nagrywać, no ale pozdrawiamy go. No, czyli Krystian im dalej jest od nas, tym częściej w podcaście występuje. Dokładnie, on tak praktycznie tylko z Anglii nagrywa, więc powinien tam zostać. <głos> Przechodząc do tematu, nas, naszym tematem głównym będzie czy lepiej dojść markę, czy stworzyć nowe IP. W tematach technologicznych powiemy m.in. o Twilight, Apple Watch, projekt ARA i Nvidia Shield oraz szarpniemy trochę tematów kulturalnych. Teraz przejdziemy do newsów, które oddaję Rafałowi pod opiekę, ponieważ ja z Justyną tak naprawdę nic nie mamy, a on przygotował całkiem ciekawe tematy, więc zaczynaj. No dobra, więc cóż chciałbym Wam powiedzieć na początek. Nie wiem na ile śledzicie tematy technologiczne, natomiast na początku stycznia odbyły się targi w Las Vegas, których no całkiem sporo nowości. Wiadomo, że nas interesują najbardziej te, które, które mają jakieś przełożenie dla graczy. Tutaj konkretnie chciałbym wyróżnić, chciałbym wyróżnić i pochwalić Philipsa, firmę, która dosyć, można powiedzieć, jest niedoceniona. tak? Można by stwierdzić, że, że Samsung, LG, gdzieś tam może Sony jakoby pełni ten rynek przejęły dla siebie, a jednak Philips potrafi tutaj iść pod prąd i czymś więcej się pochwalić niż, niż same 4K, czy, czy jakieś tam zakrzywione telewizory, co tak naprawdę no, nie do końca dzisiaj jeszcze ma ma znaczenie dla nas. Jest taka funkcja już od paru lat przez Philipsa prowadzona, rozwijana, autorska, która się nazywa właśnie Ambilight. Jest stosowana do telewizorów jakiejś tam z wyższej półki, powiedzmy. Polega ona na tym, że na tylnych krawędziach telewizora są panele diodowe, które na ścianę wyświetlają kolory zgodne z tym, co akurat na danej krawędzi się dzieje na ekranie telewizora. I o ile w starszych generacjach to była tylko strona lewa, prawa i były to tylko i wyłącznie same kolory, tak w najnowszych prototypach, jeżeli wrzucicie sobie Ambilight Philipsa na, na YouTube, a my też zresztą pod odcinkiem na pewno wrzucimy link do tego, Możecie zobaczyć, jak niesamowicie to wygląda w, w najnowszej generacji. Powiedzmy, że obraz jest rozszerzony o nie wiem 30, nawet może i 50 cm dosyć, dosyć czytelnie, i jest on praktycznie jak z rzutnika skopiowany z odpowiednim rozmyciem. Czyli jeżeli gdzieś tam mamy jakiś wybuch na ekranie, załóżmy w prawej górnej części to poza telewizorem ten wybuch również się rozwija. Tak? Jeżeli mamy jakieś na górze ekranu niebo z gwiazdami, to widzimy poza telewizorem na górze również jakiś tam niebieski odcień nieba i również widzimy poszczególne gwiazdki. Przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę nieźle, a dodatkowo, no ja nie grałem oczywiście na, na jeszcze na telewizorze z taką funkcją, ale mam kolegę, który bardzo sobie chwali, pomimo, że ma raptem 32-celowy telewizor jeszcze z starszej generacji, z tą funkcją Ambilight, mówi, że wrażenia są świetne i że o wiele mniej wzrok się męczy z uwagi na to, że nie ma takiej ostrej krawędzi, gdzie obraz się kończy, tak? gdzie jest to z jednej strony wygodniejsze dla oczu, a z drugiej strony właśnie zastępuje niejako projektor, tak? Poszerza powiedzmy ten nasz kąt widzenia. To jest jedna z ciekawostek, którą Philips wprowadził. A drugą, która dopiero w zasadzie została zaprezentowana jako prototyp, to są yy, żarówki ledowe, które są wyposażone w specjalny sterownik i które mają yy, w jakiś sposób, powiedzmy, zdalne sterowanie. Potrafią wyświetlać kolory, oczywiście pełnej palety, jak to, jak to wiadomo, systemy, które mają ledy wszystkich kolorów. Najciekawsze jest to. Że sami już zaprezentowali możliwość podpięcia tego i z jakiegoś scalenia, powiedzmy, funkcjonalnością z Minecraftem. I na przykładzie Minecrafta było podane, że, na przykład, wchodząc do wody, gdzie cały ekran się robi niebieski, to również w pokoju lampka zaczyna Wam świecić na niebiesko. Powiem Wam szczerze, że, jak tak się nad tym zastanawiałem i wyobraziłem sobie, że do swojego pokoju gracza montuje powiedzmy, dwie czy tam cztery sobie takie żarówki, że mam wsparcie programowe które to obsługuje, nie wiem, gdzieś na komputerze zainstalowane albo podpięte do telewizora, plus telewizor, który jeszcze dodatkowo, tak jak było o tym ambilight'ie, rozszerza mi ten stopień widzenia, to nie wiem, czy to nie jest ciekawsza i skierowana do szerszej grupy użytkowników inercja niż choćby wspominane z ostatniego odcinka te wszystkie gogle na głowę czy, czy, czy zajmujące pół pokoju, bieżnie i tego typu rzeczy. No, więc takie, takie mam przemyślenia i myślę, że to jest bardzo ciekawa technologia, która będzie się jeszcze rozwijała i która dla graczy może, może mieć fajne znaczenie i przede wszystkim nie będzie, będzie ono uniwersalne, nie będzie umniejszało, yy, nie będzie umniejszało powiedzmy, wykorzystaniu tego pokoju do innych rzeczy, tak jak przystosowanie tam go, nie wiem, do postawienia perkusji, czy, czy fotela do Gran Turismo, czy, czy innej tam bieżni do strzelanek. Ja bym coś takiego chętnie zajmował. Myślisz, że cała ta technologia Ambilight będzie działała na zasadzie, nie wiem, jak to było w Microsoftie, Room Alive? Myślę, że to będzie właśnie na tej zasadzie za jakiś czas działało? Jeżeli już mają jeden, jedną część technologii i drugą część wprowadzają, to myślę, że kwestią czasu jest tylko, aż to połączą. Procesory w tym momencie w telewizorach to już są rdzeniówki, to nie jest problem, żeby wrzucić coś takiego, co samo będzie decyzowało, niezależnie czy to jest telewizor, czy konsola, czy coś innego, żeby Ci wyświetlać. Wyobraź sobie, że w momencie jak masz nie wiem, błysk pioruna, to w całym pokoju Ci po prostu króciutki ułamk, ułamek sekundy strzela światło, tak? No bo diody mają bardzo szybki czas reakcji, nie ma z tym żadnego problemu, żeby coś takiego się yy, odbyło. Moim zdaniem to będzie w przyszłości w ten sposób rozwinięte. No bo muszą mieć, oni mają pomysł na swoją niszę jakąś, tak? Nie tak jak, że, nie wiem, w tym momencie konkurencja w telewizorach, no niby fajnie to zmierza wszystko, ale nie miałbym pojęcia, na którego się zdecydować, bo wszystkie są takie same, biorąc pod uwagę pozostałych. Gdybym miał na przykład do wyboru telewizor z Ambilight albo z efektem 3D, to po tym co powiedziałeś szczerze, to bym wziął właśnie Ambilight, a jakoś bardziej przyszłościowo to wygląda, tak jak mówisz. Ale 3D w tym momencie mają wszystkie i nikt nie zwraca uwagi na 3D. Ja będę w tym roku stał przed wyborem telewizora, bo, bo, bo, bo się przeprowadzam i na pewno będzie mi potrzebny nowy. Na pewno postanowiłem, że to będzie 55 cali. Zakrzywione jakoś w ogóle do mnie nie trafiają. Na 4K patrzę całkiem przystępnym okiem, bo jednak jest, no jest to ciekawe i na pewno się przyda. Jak to jest zakup na parę lat, to treści 4K będziemy mieli na wyciągnięcie ręki już za chwilę. Więc, ale Ambilight jako dodatek uważam, że, że świetna sprawa jeżeli za coś masz zapłacić, nie wiem, do wyboru 4 albo 5 tysięcy no to, to lepiej chyba się zdecydować na coś, co przynajmniej no, będzie powodowało dodatkowe jakieś emocje no niby to 4K jest na wyciągnięcie ręki, no ale nie wszędzie tak? na PCC na 100% to będzie, to już nawet teraz można znaleźć jakieś filmy w 4K, obrazki w 4K będzie GTA 5 w 4K, ale na konsoli raczej możemy o tym zapomnieć poza filmami, tak? według mnie Jacku, ale w telewizorze jest inna kwestia. To nie jest kwestia, że, że telewizor nie działa tak jak monitor. Niby to jest podobne urządzenie, ale telewizory mają, tak samo jak było na początku z HD, może inaczej, wtedy, było, wtedy nie było takich funkcji. Wtedy takie funkcje spotykało się na przykład nie wiem, w odtwarzaczach Blu-ray albo DVD, yy, że starą płytę DVD robiło Ci upscaling do HD. Ja miałem takie urządzenie, znaczy mam do dzisiaj i to działa naprawdę całkiem nieźle. Można powiedzieć, że gdzieś w połowie drogi między jakością DVD a prawdziwego HD się zatrzymuje. Odpalałem stare płyty, jakieś, które nie były wcale w dobrej jakości, bo to były filmy gdzieś nagrywane w latach 90 i to było podkręcone. To był dobry upscaling do HD. I w tym momencie wszystkie telewizory, znaczy nie wszystkie, ale te, te wszystkie porządne, yy, mają zaimplementowane rozwiązania, które to do 4K mają podbijać. I to na pewno będzie wyglądało lepiej niż zwykłe HD. To nawet jeżeli będziesz puszczał to na starej ps 3 to Ci będzie podkręcało ten obraz. To nie będzie jakoś tak sztucznie wyglądało na początku? Zanim to dopracują w ogóle? Nie, to nie, to nie wygląda sztucznie, bo to są... Jeżeli masz tam procesor, który, wiesz, w komputerze ci służy do wielu zadań, a tutaj tylko do jednego jest przeznaczony, nie, to bardzo sztucznie nie będzie wyglądało. To zależy, kto do czego się przyzwyczai, no ale jak ktoś z telewizora zwykłego, powiedzmy o zwykłym odświeżaniu się przestawiał na 100 hercówki czy 200 hercówki, to dla niego każdy nowy film, cokolwiek by nie włączał, wyglądało, miał taki efekt tak zwanej brazylijskiej telenoweli które były nagrywane kamerami cyfrowymi i dlatego właśnie też miały zawsze wyższą klatkowość niż, niż wszelkie filmy standardowe kinowe. Eee, ja natomiast no, od pięciu lat na takim telewizorze, telewizorze wszystko oglądam i nie wyobrażam sobie, jak widzę, wiesz, u kogoś starszy telewizor, który nie ma jeszcze 100 Hz tylko, tylko leci gdzieś tam na 50 na odświeżaniu, to dla mnie ten obraz klatkuje, bo już na tyle się oko przyzwyczaiło do tej płynności. Myślę, że upscaling będzie działał podobnie. No dobra, Istyna, masz jakieś pytania? Wiecie co, tak patrząc z kobiecego punktu widzenia Mówicie, że taki telewizor nie będzie potrzebował żadnego, że tak ujmę, zadbania o otoczenie, nie? No ale jednak to będzie rzucać gdzieś się na coś, więc ściana za tym musi być, nie? Więc musi ta ściana być dopasowana na tym. Więc dopasowana ściana nie zawsze oznacza dopasowaną i zadowoloną kobietę. No tak, tutaj musi być trochę miejsca zaprezentowane, ale Zachęcam, żeby zobaczyć sobie ten filmik. Wrzucimy go pod, jakiś link do niego pod, pod nagraniem. Wygląda to ciekawie. Jedyną wadą, którą stwierdziłem, było na przykład wyświetlanie jakiejś twarzy albo, albo załóżmy napisów. Dlatego, że wtedy nagle pół twarzy dodatkowo, oprócz właściwej postaci, wyświetlało się poza telewizorem. No i tego już nie są w stanie obejść. No i to jest problem. To, to jest I to było takie problem. rozmazane to wszystko, ta twarz, czy normalnie ostra albo coś? Nie, to jest, to jest rozmazane, tak? To jest rozmazane, dlatego efekt nie jest taki. Czy To jest dobrze, że to jest rozmazane, bo to jest cały plus tego efektu, no, efektu tylko, tylko problem jest wtedy, kiedy no właśnie jakaś twarz się pojawiła, no, dlatego ja nie wiem, czy bym nie wolał jeszcze starszej generacji tego ambilighta, no bo wybuchy gwiazdy ok, ale twarz, napisy wyrzucają cię z tej imersji i tylko denerwują. W skrócie na koniec można powiedzieć, że funkcja ambilight bardzo fajnie się nadaje do efektów jakichś specjalnych, ale już mniej do rzeczy takich szczegółowych. No dokładnie, no ale też ona, wiesz, jak z pilota możesz wyłączyć sobie wszystkie takie funkcje, tak, więc to nie powinno być problemem. No dobra, no bo przeciągnąłem trochę tego newsa, przeciągnąłem. Teraz mam takie dwa króciutkie jeszcze. Yy, mocno są związane raczej z filmografią niż niż z grami, ale też też nie do końca. Powiedz, Jasku, czy z Metal Gear Solid masz yy, dużo wspólnego? Do, lubisz ten, tą serię Jestem całą? Jestem mega fanem całej tej marki. W ogóle czekam na nowego MGS-a piątkę z wypiekami na twarzy. Jaram się jak Wiedźma na stosie po prostu, nie? Okej, okay. więc na pewno takie szczegóły, które, które gdzieś tą markę, postać samego Snake'a opisują, na pewno na pewno są Ci znane, bo to wiele razy było gdzieś tam poruszane. Być może to będzie też coś nowego dla, dla naszych fanów. W latach, Boże nie pamiętam, chyba 80 był nakręcony film Ucieczka z Nowego Jorku. Kojarzysz ten film? Jasne, nawet było do niego odniesienie w MGS-ie dokładnie, było do niego odniesienie a tam postać główna stanowiła niejako inspirację dla Hideo Kojimy żeby, żeby stworzyć, no, przy tworzeniu postaci Solid Snake'a i jeżeli ktoś jeszcze tego filmu, tego pierwowzoru nie oglądał, przypominam tytuł Ucieczka z Nowego Jorku to musi koniecznie nadrobić zaległości, jeżeli jest fany Metal Gear Solid powiem tylko tyle, że tam główna postać nazywa się Snake Pliskin więc od razu wiadomo o co chodzi i z wyglądu też na pewno znajdziecie odniesienia, co prawda ówczesny aktor, który go grał nie do końca, bo to było z 1981 roku, już sobie przypomniałem, nie do końca jest identyczny z twarzy, ale choćby ma opaskę na jednym oku. tak? I skąd ten news o filmie z 1981 roku się pojawił? Otóż będzie remake. Prawdopodobnie będzie remake. Jest to bardzo prawdopodobne dlatego, że od dawna już są takie plany, a prawa do tego remake'u właśnie zdobyło 20th Century Fox, które ostatnio zrobiło nam wspaniały reboot Planety Małp. Więc ja czekam z niecierpliwością i w zasadzie to jest to jest wszystko na ten temat. Jak dla mnie, jeżeli postarają się tak samo z ucieczką z Nowego Jorku, jak z Planetą Małp, to nie boję się o ten film. No bo Planeta Małp, ta nowa, im bardzo dobrze wyszła, według mnie. Jest trochę inna niż te stare, ale ma ten charakter swój. No, więc to jest fajna ciekawostka. A na koniec wrzucę Wam taką informację o złotych malinach. Czym są złote maliny, jadku Myślę, że może część naszych słuchaczy nie wiedzieć, to są odpowiedniki Oscarów, tylko zupełnie po drugiej stronie po drugiej stronie jakościowej. Tak? Czyli to są nagrody za najgorszego aktora, najgorszy film i tego typu rzeczy. I to jeszcze jest 35. edycja w tym roku Złotych Malin, więc to nie jest jakiś tam z ostatnich kilku lat jakaś internetowa nie wiem, wyliczanka. Dosyć bym powiedział poważny plebiscyt. Wyniki, znaczy może wynik, inaczej, wyników jeszcze nie ma, tak? bo źle powiedziałem, ale nominacje do tej części po prostu pokazują niesamowicie, jak wygląda dzisiejsze głosowanie widza portfelem. I myślę, i dlatego tego newsa to wrzuciłem, że ma to mocne odbicie na tym, jakie gry się sprzedają najlepiej, a za chwilę będziemy przecież o sprzedaży gier rozmawiali wielokrotnie to poruszaliśmy. Słuchajcie, takie filmy jak z Wiek Zagłady który się niesamowicie sprzedał i był kolejny raz jakąś tam najbardziej kasową częścią serii praktycznie, jest w siedmiu kategoriach nominowany. Wojownicze Żółwy Ninja chyba w pięciu, tak? nie chcę mi się tego teraz liczyć. Jakiś tam lekaś Legenda, Herkulesa i praktycznie wszystkie filmy z kategorii takich typowych blockbusterów, Niezniszczalni Trójka, tutaj się wielokrotnie pojawiają. Najgorszy aktor drugoplanowy na sześć osób, Trzy są z, niezniszcz z niezniszczalnych trójki. No Słuchajcie, to jest w ogóle... Mózg rozwala i, i ludzie to przecież to są najbardziej kasowe filmy z zeszłego roku. Tutaj nie ma filmów, które nie były w jakiejś czołówce najlepszych dziesięciu kasowych tygodniówek czy czegoś takiego. Pokazuje to, że, że Oscary już nie są istotne. W tym momencie trzeba przeglądać Złote Maliny i to będą najlepsze filmy i podejrzewam, że podobnie będzie w grach, że, że znowu Call of Duty, znowu Assassin's Creed, nieważne jak te gry by nie były skrzenione, czy, czy, czy co byśmy nie mogli tam powiedzieć, to będzie po prostu i tak najbardziej kasowe produkcje. Niekończące. Złote Maliny oczywiście nie wykluczają zdobycia Oscara, tak jak było kilka lat temu, gdzie Sandra Bullock dostała właśnie Złotą Malinę za najgorszą rolę pierwszoplanową, a następnego dnia zaraz dostała Oscara, więc no tak, nie wykluczają, ale to są raczej rzadkie sytuacje. No i to była jedyna aktorka, która odebrała tą Złotą Malinę. Wszyscy mi się wstydzili po nią w ogóle przyjść. Taki fun fact. No była, była taka sytuacja. Jeszcze na coś do dodania? No, w zasadzie nie. W zasadzie nie. Widziałeś jakieś te filmy z tego? Które zostały nominacje do Złotych Malin, czy tak? Nie, w zasadzie nie. Widziałam tylko trailer Transformersów. Co Coś o tym filmie? No nie wiem. Trailer był po prostu... Zabał ci się robot ujeżdżający T-Rexa? No jest to robot ujeżdżający. Wszyscy to jako, nie wiem, główny argument uznają. Nie wiem, do czego, do fajności. No dobra. My wszyscy dobra. lubią roboty. Ja uwielbiam całą serię, jestem mega fanem wychowanym na y, Generation One z lat 80 y, W domu gdzieś tam pochowane mam kilka figurek, które uznałem za najciekawsze i gdzieś mi się tam je udało zdobyć i, i po prostu no, wychowałem się na tych Transformerach. A akurat y, Grimlocka, czyli, czyli tego właśnie Tyranozaura, jak tutaj określiłeś, no jakby nie patrzeć, no Dinobota wzorowanego na Tyranozaurze, taka jest historia, to była moja jedna z pierwszych zabawek y, gdzieś tam z pewekstu jeszcze przez rodziców kupionych y, z tej całej serii. I po prostu to jak zobaczyłem tutaj tego gigloka, to co oni z niego zrobili, to jak ten wątek został w ogóle zburzony, to, to dla mnie to była tragedia i najgorszy moment w filmie. Całość zresztą też nie zachwycało, no ale roboty zawsze można obejrzeć. Wybuchy były, działo się, po to ludzie szli właśnie do kina, no nie? W końcu po to się idzie na filmy Beya do kina. Cycki, cycki też były. Zawsze są cycki transformer. No, jedyna, jedyna rzecz, która mi się w tym filmie podobała, to była pierwsza kreacja Optimusa, która występuje również na trailerze, więc ty na pewno widziałaś postaci właśnie ciężarówki bez wystającego przodu, tak jakby to było właśnie w G1 to wyglądało pięknie i żałowałem strasznie, że on przeszedł tam jakąś kolejną reinkarnację i się odświeżył. Byłoby super, gdyby taki właśnie renegat podniszczony walczył, tylko jakoś tam odzyskał energię, ale się tam nie naprawiał całkowicie. To by było super. No dobra, kończąc cały wątek newsów, przejdźmy teraz do sprzedaży gier UK, która raczej za dużo się nie zmieniła, ponieważ pierwsze dziesiątce standardowo mamy GTA 5, Call of Duty, FIFA, Far Cry 4, The Crew, Assassin's Creed Unity... Dwa razy Minecraft, Destiny i Mordor. No, wiele się nie zmieniło. FIFA już od paru tygodni zdecydowanie tam wisi i nie chce zejść. Aczkolwiek powiem Ci taką ciekawostkę, bo w każdym z poprzednich odcinków praktycznie z jednej strony pada stwierdzenie, FIFA jest super ze strony Krystiana, z drugiej strony FIFA nikogo, tak, z Twojej strony. Czy zastanawialiście się, jak dużo osób tak naprawdę nie kupuje PlayStation, tylko kupuje FIFA Station i nie ma żadnej innej gry, tylko po prostu ciora piłeczkę? Ja mam takiego znajomego, który do tej pory gra na przykład na Playu 2 w FIFA, która tam wyszła ostatnio, to była właśnie była 2014 albo 2013 i on na przykład nie widział przez to sensu pójścia na kolejną generację konsol, no bo ponieważ wiesz jak to się mówi, miał swoją FIFA i tyle. Na Ale nie. To, to widzisz, a, a wyobraź sobie, że ktoś kupuje nową generację i nie ma żadnej innej gry ponad tą FIFA. No, też się tacy ludzie na te pieniądze i puścił półtora tysiąca z kieszeni, nie? No to jednak jest, więc mówię, FIFA Station również e, albo FIFA Box też, też stanowi tutaj na pewno w sprzedaży gier dosyć sporą, sporą I tak część. największą paranoję, jaką widziałem, to było kiedy mój kumpel kupił sobie PS4 na premierę, odczekał trochę, aż wyjdzie Battlefield 4 i zaczął tylko w niego grać. Niby nic dziwnego i tak dalej, tylko że on w ogóle nie opłacał plusa ani nie grał online. On tylko łupie w singla od tamtej pory. O, proszę. Teraz sobie wyobraź. No to do Seedla do Battlefielda to nie wyobrażam sobie, jak to można jeszcze. Już to chyba to z 500 tysięcy razy przeszedł do tej pory, nie? On wypełnia taką niższą niszę jeszcze. No ale siódme, ósme miejsce jest dla Minecrafta i to zobaczcie, Assassin na przykład czy gry GTA są puszczone jako multiplatformy i występują jako całkowita sprzedaż, tak? Więc no nic dziwnego, że przy tej ilości konsol powiedzmy mogą zajmować pierwsze miejsce, tak? Zwłaszcza jakaś tam FIFA, która chyba wyszła też na starą i nową generację, więc w ogóle na czterech platformach występuje sprzedaż, prawda? A Minecraft oddzielnie na PlayStation siódme miejsce, oddzielnie na Xboxa ósme miejsce, no to jest Coś też niepokojącego bym powiedział. W złym kierunku to zmierza. No to jest taka różnica, ponieważ kiedyś Minecraft właśnie był tylko na PC i na Xboxa, a potem dopiero doszedł na Play'a. I co jest śmieszne, najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation Vita będzie właśnie Minecraft, który jest po prostu w kieszeni Microsoftu, więc szachmata te iści. Ale wszyscy tam z wszystkimi mogą grać, tak? Na przykład koleś z Xboxa z kolesiem z PlayStation. Nie, tak? nie, nie mogą grać razem, nie? nie ma. Oddzielne serwery. O Boże tylko jedna gra, z tego co pamiętam, miała właśnie wspólne serwery dla wszystkich swoich platform. I wszystkich edycji było to Final Fantasy 14. Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale tak miało być w założeniach od Square Enix, że każdy mógł grać z każdym, więc... Niestety Minecraft tak nie ma, a szkoda, no. Nawet nie chodzi o samego Minecrafta, tylko ogólnie o gry, że wszystkie platformy powinny mieć jedne serwery i każdy powinien grać z każdym. Po prostu nie byłoby wojenek, tak? I nie byłoby umawiania, czy na przykład bierzemy jakąś jedną konsolę, czy bierzemy drugą konsolę, ponieważ każdy by kupił swoją konsolę, nieważne od marki, a grałoby się razem. Takie jest moje zdanie. No to by było ciekawe, ale, ale jeszcze myślę, że to się może wyrównać z czasem, bo w momencie kiedy Xbox ma na tyle zbliżoną do Windowsa jakby konstrukcję i nawet była mowa, że, że przy Windowsie 10 yy, będzie ona spójna praktycznie tak, ta usługa, w jaki sposób, to, to niewykluczone, że przy kolejnej generacji to się naprawdę pozaciera i gdzieś tam tylko Sony, Nintendo zostaną sobie z boku, a Xbox zostanie w to wciągnięty I to był na pewno duży plus dla marki, tak? bo bo wiadomo im więcej graczy, no multi w tym momencie napędza wszystko, tak? więc e, zwiększenie jakby ilości graczy na multi, którzy wspólnie ze sobą można grać, że, że ja mam Xboxa, kolega ma PC PC-a i nie muszę szukać innych znajomych, tylko sobie z nim gram, to, to na pewno mogłoby napędzać trochę dodatkowo jeszcze zainteresowanie tą akurat konsolą. No dobra, no to tyle na temat sprzedaży gier w UK, o czym zapomniałem dodać na samym początku. Teraz przejdziemy szybko do tematu głównego. W skrócie, czy lepiej dojść jakąś markę i tworzyć non-stop te same części odkrzywane kotlety, czy lepiej postawić na nowe IP? Jak sądzicie? No o to ja oddaję pierwszeństwo Justynie, bo ja mam tu swoje zdanie, które zaraz krótko wyrażę. No Justyna, nadajesz. Znaczy tak, zaczyna się tu od tego, że jest ten odwieczny problem, że chcemy to samo, ale jednak co innego, tak? Na przykład wychodzi kolejna część na Play'a czwórkę Uncharted. Z jednej strony, no, seria podała mi się na tyle, że mogłabym w kółko w to grać, ale z drugiej strony podejrzewam, że, nie wiem, czy siódmej, 8 odsłonie, to jakbym już miała na to patrzeć, to by mi się powoli niedobrze zaczęło robić, nie? Ale znowu to są serie z fabułami, tak? A na przykład te wszystkie Call of Duty, Battlefieldy, tak? i wszystkie inne takie, to z drugiej strony nazywanie to kolejnymi częściami tu tak niewiele wnosi, tak? Równie dobrze mogliby, nie wiem, update'y nowe dorzucać, tak? Jakieś nowe mm, powiedzmy... Te po prostu z kolejnymi misjami fabularnymi. No, tak, jakimś uzbrojeniem ulepszonym, czy czymkolwiek, bo nawet nie wiem do końca, co tam się robi. Ale słuchajcie, no... Podkręcenie kolejnej części Battlefielda czy, czy Call of Duty jest dokładnie tym samym, co zrobienie kolejnej części FIFA, tak? tak jak właśnie powiedzieliście. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś markę stworzoną, to musimy chyba tutaj rozgraniczyć dwa elementy czy jest to cała historia fabularna, cały świat, który powiedzmy staramy się dalej kontynuować i, i, i tworzyć tak? bo on przyciąga ludzi i tutaj za przykład mogę wam rzucić Krasza Bandicota, gdzie po prostu by się wszyscy jego fani ze starych lat dali se ręce podcinać tylko żeby jedna została, żeby móc grać to samo jest z Metal Gearem, bo tam jest historia fabularna i co z tego, że ona wydawała się już wielokrotnie zamknięta, tam zawsze się znajdzie miejsce i lata na kolejne części, dopóki będą to tak kasowe tytuły. Już dwukrotnie miała być zakończona historia, a jednak kolejne tytuły wychodzą. Wtedy, kiedy jest bohater, wtedy, kiedy jest historia, wtedy, kiedy jest ten temat dobry do eksploatacji, to powinien być eksploatowany, tak? Natomiast czy jeżeli robimy dobre strzelanki, i mamy pomysł na fajne, dzisiaj powiedzmy popularne elementy takie jak dodanie jakichś egzoszkieletów i zwiększenia możliwości, co zrobiło ostatnio Advanced Warfare, tak? to nie do końca się zgadzam z tym, że to powinno być wydane jako Call of Duty. Można było z tego zrobić nową markę? i można było jakby spokojnie jeszcze bardziej ten wątek wyeksploatować, bo teraz to musiało być trochę stłamszone, powiedzmy, to, co ich tam wizje, jakie mieli, co chcieli zaimplementować, no jednak jakby popłynęli to zbyt mocno, to, to już by nie miało opcji, żeby być Call of Duty, prawda? To jest dokładnie tak samo jak na przykład z FIFA, ewentualnie PS-em, tak? Żeby nie było, że faworyzuję którąś stronę, ponieważ wiadomo, gry piłkarskie, jak dla mnie, nikogo. Od czasu do czasu pogram, ale no, nie jestem fanem, tak? Według mnie na przykład FIFA jako pełnoprawna gra powinna wychodzić raz na 3 albo 4 lata. Więc tym okresem powinny być wydawane tylko DLC-ki z aktualizacją składu na przykład i koszulek. Więc ja nie rozumiem po co oni to wydają co roku, gdzie powiem, w świeżości to się kończy... Kończy nas, to już się skończył dawno chyba z 10 albo 15 lat temu i już praktycznie są tam jakieś nowości. Ale tak jak mówię, prawdziwe nowości w tej serii są tylko co 3-4 lata, no nie? I według mnie to jest dokładnie to samo w Call of Duty. I zgadzam się z Tobą, że Advance, Advance Warfare mogło być w ogóle osobną marką, tak? Osobną grą. Jakby skasowali Call of Duty przed tą nazwą, to ta gra by się im po prostu nie sprzedała. Więc musieli jakoś zagrać na spokojnie, musieli zapewnić, że to jest po prostu kolejna gra z serii Call of Duty, żeby zapewnić sobie sprzedaż. Tak samo jest z Assassinami, tak samo jest z Need for Speedami. No może GTA lekko odstępuje od tego, ponieważ kolejne części nie wychodzą aż tak często. Nie są klepane co roku więc, no. Nie, GTA, GTA tutaj jest kompletnie jest poza, poza takim porównaniem z uwagi właśnie na ten przeskok wieloletni. Ale jeżeli chodzi o Call of Duty, bym jeszcze przy nim się chciał zatrzymać, pójdźmy na kwestie z tej strony. Pierwsze Call of Duty, które robiło furorę i zdobyło jakby popularność tej marce, to były te części, które się działy w latach II wojny światowej, prawda? I wtedy to była razem z Medal of Honor po prostu dwa czołowe tytuły, które się tam ze sobą gryzły i, i były najlepsze i wszyscy o tym wiedzieli. Potem nastąpiło przełamanie i przejście na Modern Warfare, prawda? I to również była wspaniała gra. Nikt nie powie, że yy, jedynka Modern Warfare czy też nawet dwójka no nie odkryły jakby tego strzelania na nowo. Tutaj to było bardzo duży przeskok i jak najbardziej ta gra zasługiwała na pełen sukces. I moje pytanie jest takie, czy Modern Warfare osiągnęłoby ten sukces, gdyby nie miało przedrostku Call of Duty jako marka? Obstawiam, że nie aż taki, ale jakiś sukces na pewno. Osiągnęło większy sukces tylko dlatego, ponieważ było inne od poprzednich części, tak? gdzie mieliśmy setting II wojny światowej, całe te walki i tak dalej, a potem nagle przeskok do czasów nowożytnych, gdzie akcja już dzieje się inaczej, jest bardziej filmowa, już nie bardziej w stylu szeregowca Rajana, tylko no nie wiem, Rambo ostatnia krew czy coś takiego, są pierwsza krew, tak? Przynajmniej ja tak sądzę. No dobra, a podam. Mam inny przykład, który w zasadzie opisuje to samo, tylko że faktycznie marka została zmieniona. Ponieważ jakiś czas temu był wydany tytuł Vanquish, jak się nie mylę, dobrze pamiętam. I to była gra zrobiona przez twórców bajonety, prawda? Zgadza się. I system walki czerpał jakby no niesamowicie z, z doświadczenia twórców bajonety i praktycznie no wiele wiele osób wiele recenzji nawet do tego bo zabrakło mi słowa do tego się odnosili tak i mówili że to jest po prostu bajoneta w innym y, środowisku w przyszłości i tak dalej i tam nie była potrzebna nowa marka żeby ta gra osiągnęła jakiś sukces Bayonetta oczywiście sukces ma umiarkowany z uwagi na to, że to nie jest multiplatformowa mega gra z piątej generacji, ale gdybyśmy chcieli porównać Vanquisha do Bajonety pod kątem sukcesu sprzedażowego no to wydaje mi się, że tak bardzo nie odbiegały, że jedna marka i druga marka, znaczy jedna marka powtórzyła sukces drugiej w jakiś sposób. Może nie aż tak pełny, ale, ale jednak. Tak? Z tej dwójki tak naprawdę lepiej sprzedała się Bayonetta, ponieważ była dostępna i na Xboxa, i na PS3, plus to był slasher, całkiem nietypowy, pełen akcji i tak dalej, więc to też robiło swoje. Miał miodny system walki i po prostu był przecudny, tak? To jest jedna z najlepszych gier tego typu na konsole PS3 i Xbox 360, a co do Vanquish'a, to niestety on chyba wszedł tylko na PS3, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, ale głowy nie dam oczywiście, mogę się mylić. Ponieważ tak. ja ogrywałem go na PS3. Ja ogrywałem tylko demo, ale ta walka była tak niesamowita, takie tam było tempo, że demo ogrywałem, nie wiem, no, dziesiątki razy jak nie do setki, dobiłem po prostu w kółko to samo, aż nie wychodziła mi ta walka na tej tak naprawdę jednej platformie tak perfekcyjnie, że można by z niej zrobić film bo ta gra dawała pełne możliwości, żeby tak tą walkę rozegrać, jakby ona była w pełni na różne sposoby, załóżmy, przewidziana przez scenariusz. Po prostu samo to, już nieważne, że potrafiłeś bez problemu wszystkich zabić. Chodziło o to, żeby ich tak rozwalić i tak zabić, żeby z tego było po prostu niesamowite kino akcji. I no chętnie bym ograł cały tytuł, aż chyba muszę do niego wrócić kiedyś, jak konsolę naprawię, bo mi padła w tym tygodniu. Ale no nie jesteśmy w stanie tego porównać, bo była jedna platforma, tak? Ale jako przykład myślę, że, że jest dosyć ciekawy i że jednak czasem warto tą markę. Jak się ma pomysł na dużą zmianę, to ja bym zdecydował się jednak, wszedł w tym kierunku, żeby, żeby markę stworzyć nową. No to zawsze stwarza możliwości, zawsze może się udać, jest pewne ryzyko, ale zawsze się może udać, jak mamy dobry pomysł, yy, mieć drugą kurę złoczącą, z, znoszącą złote jajka, a nie po prostu odcinanie kuponów kolejnych. Z Vanquishem jest jeszcze o tyle dobrze, że on pokazuje, jak Japończycy po prostu widzą amerykańską kulturę, tak? Vanquish to jest ich sposób na pokazanie tego, jaka dla nich jest Ameryka, jak, jak jest dla nich tamta kultura, jak się ludzie tam zachowują, jak oni walczą i tak dalej. To było też wielkim plusem, który dołożył swoją cegiełkę do tego, że Bank, Vanquish właśnie odniósł ten sukces. Ponieważ to nie był kolejny TPS w stylu nie wiem, Gears of War, ani jakiś TPS japoński typowo, tylko właśnie była próba zamerykanizowania japońskiego poglądu. I to było według mnie też mega. Plus pełny japoński dubbing, co dla mnie to było mega jak grałem. A ty nie, masz jeszcze PS3 czy już tak rezygnowałeś tylko na PC? -cie? Nie no, mam PS3, tylko, tylko tak jak mówię, musi, musi najpierw zostać naprawione, nie wiem co tam jeszcze padło. No ja ogólnie gram wybiórczo bardzo i, i wiele tytułów jeszcze nie zdążyłem ograć, kubka w stylu jest ogromna. Zawsze coś przynajmniej staram się zobaczyć, co w tej grze mnie tam wciąga, nie wciąga. Jak, jak GTA mnie wciągnęło, to zniknąłem na 50 godzin od razu, tak? Nie było dyskusji i wszystko inne musiało poczekać, no ale, ale nie wszystkie gry to potrafią. Ale wolę jednak na PS3, na, na PC nie odpalam. Nie ma, nie ma to sensu. Czujesz dyskomfort jak grasz na pc? czy? Kiedyś nie, kiedyś grałem dużo, ale teraz dla mnie pc w ogóle służy albo do pracy, albo do jakichś zrobienia narzędzi, zadań i tak dalej. Potrafię go przez tydzień nie odpalać, dlatego że bardzo dużo używam w ogóle urządzeń mobilnych, tak? czyli jeszcze tablet, plus smartfon i to w zupełności wystarcza, żeby tydzień przeżyć bez laptopa, gdzieś go tam odpalić potem w ciągu tygodnia. No dobra, jak już się oberwało Call of Duty, to może teraz przejdziemy do drugiego obozu, czyli do Battlefielda. Nie masz takiego wrażenia, że Battlefield 4 i Hardline to powinny być tylko jakieś dodatki DLC do Battlefielda 3? No to już było mówione, oczywiście, że powinny być. Wiesz co, ja bym bardziej chciał spróbować może może byśmy zrobili w ten sposób, że no bo jak już mamy jeden obóz i w zasadzie powiedziane, że FIFA, Call of Duty, Battlefieldy powinny być realizowane tak jak powinny być, czyli raz na dwa lata nowa część, która nie wiem, coś zmienia, a reszta to dodatki po 60 zł, czy coś w tym stylu, ale jakie gry nie powinny się kończyć i powinny tą markę dalej ciągnąć i w jakie gry byś zagrał w tym momencie zagralibyście, które no, nie mają zaplanowanych kontynuacji. Tutaj jest problem, że jeżeli jakaś marka będzie wychodziła za długo, to niestety to się wszystko tak rozpłynie, że w końcu ludzie też ją znienawidzą. No nie? Tak się stało na przykład z Final Fantasy. No, ale masz przykład Metal Gira, który jest ponad 20 lat na rynku już. No tak, 20 lat na rynku i 5 części. No nie, pięć, no bo jeszcze były trzy stare. No tak, tak? ale to jest wtedy... Na no, no, nasie. No tak, to wtedy Metal I jeszcze Gear, te tak? wszystkie pomiędzy, no... Ale tak, to Metal Gear Solid, no to wiadomo, to pięć części, tylko na krzyż. A ty just, no masz jakieś gry, na które byś tak czekała, albo które hejtujesz, bo no, nieważne, że co długo wychodzą? To się części, albo coś? Znaczy tak, ja nie ogarniam tych najnowszych marek, nie interesują mnie te wszystkie Battlefieldy i tak dalej. No, w tym bardziej. Jestem bardziej y, zorientowana w takim rynku japońskim, gdzie właśnie tam takie seryjki, długaśne seryjki y, są bardzo popularne, tak? Zacznijmy chociażby od Pokémonów, które się no, nie kończą i wątpię, żeby się skończyły w najbliższym czasie, gdzie w Japonii dalej święcą triumfy, tak? Co jeszcze tam mamy? Mamy serię Tales of, która jest właśnie głównie chyba ekskluzywem na PS3 Jacku? Dobrze pamiętam? PS3, Wii U wychodziło też na Gamecube, z tego co pamiętam. No dobra, nieważne, w każdym razie wychodzi już od 20 lat, ponieważ teraz była jakoś 20 rocznica tworzenia tego. Gier wyszło 16, jeśli się nie mylę, i jeszcze będą wychodzić cały czas, tak? I Marka się wątpię też, żeby się skończyła w jakimś najszybszym czasie. I jeszcze z tych przykładów tego jest dosyć sporo, więc raczej nie mam narzekania na coś, że się nie kończy, tylko powstają co chwilę coraz nowsze. I tak jest dokładnie. Amen. <grym> Ale nie masz wrażenia, że jak na przykład seria Tales of wychodziła co roku pod inną nazwą, to też by to się ludziom przejadło? Ja nie wiem, co i ona wychodzi co dwa lata, co trzy lata jakoś tak i za każdym razem jest pod inną nazwą, tak? Tylko, że za każdym razem jest tam inna historia, pomimo no, ostatniej części, która jest złożona z dwóch tak naprawdę części, no ale no, nie wydaje mi się, żeby one się jakoś zbyt szybko przejadły komuś. No dobra, tak jak teraz mówisz, że jest za każdym razem inna historia, mimo że to jest kolejna część jakiejś gry, ale tak samo jest Call of Duty, co część mamy inną historię, ale nawet nie wiem, czy śledzisz właśnie losy kolejnych części gier, gdzie gracze po prostu narzekają, że to jest totalnie to samo. Nie masz takiego wrażenia z JRPG-ami też, że mimo że ogrywasz na przykład kolejną część Tales of, to po prostu masz to samo, co było w poprzedniej części, tylko z nakładką na inne postacie, inny świat? Znaczy, powiem tak, co część tam troszeczkę zmienia się, minimalnie. No, no, co część masz milion postaci, co część w sumie ratujesz świat i jakiś kosmos, bo to w każdej części tak samo się dzieje. Ale nie wiem, jest to podanie, podane w na tyle apetycznej, dla mnie przynajmniej, postaci, że, nie wiem, jakoś mi to nie przeszkadza. nie Może za dużą fan Fangirlem jestem? Nie wiem, jak to się odmienia. And girl. No dobra, to teraz tak. Mam tak. do Was pytanie. Osobojga. Numerem 6 na liście sprzedaży UK jest seria, no seria, część Assassin's Creed Unity. Seria, która wychodzi już od praktycznie dziada pradziada jest klepana prawie co rok. Nie macie wrażenia, że ona też powinna się już skończyć, ponieważ na przykład znam ludzi, którzy hejtują totalnie jedynkę. Ja jestem właśnie takim człowiekiem, jedynka mi się totalnie nie podobała, była nudna, powtarzalna i tak dalej. Ja rozumiem, że może się komuś podobać i tak dalej, ale mnie nie urzekła i zraziła mnie do całej serii. Potem weszła dwójka, którą wszyscy chwalą i automatycznie zaczęli hejtować jedynkę, że była taka słaba. Też rozumiem, może się podobać, ja nie grałem... Omijam. Potem wyszła trójka znowu hejtowana, czwórka, która była dobra, ale tak naprawdę nie była asasynem, ponieważ mogłaby po prostu wyjść jako Black Flag i równie dobrze by się sprzedała, ale Ubisoft też podpięło to pod asasina, żeby się jeszcze lepiej sprzedała. No i potem mamy Rogue i Unity, które znowu są fatalne, no więc... Czy taka tendencja spadkowa nie oznacza, że marka została już wydojona na tyle, że powinna przestać w ogóle wychodzić i ewentualnie siły przerobowe z serii Assassin's Creed powinny pójść po prostu na jakieś inne IP, które mogłoby mieć korzenie w tej serii, ale żeby było zupełnie inne? Ja mam dwa zdania w zasadzie na temat Assassin's Creed'a. Pierwsze jest takie, że nie grałem w żadną część i raczej nie zamierzam, bo to kompletnie nie jest mój klimat. No więc nawet taki kasowy tytuł gdzieś tam nie zawsze musi się przebić. Tak? No, no jeżeli ktoś lubi akcję, która gdzieś się dzieje powiedzmy bardziej w dzisiejszych czasach i z wykorzystaniem też tych narzędzi, tak? czyli że jednak lepiej mieć pistolet niż jakiś tam nożyk czy mieczyk, no do tego nie przeskoczę. Ale... Doceniam tą markę przede wszystkim za to, jako markę, że samym pomysłem na, na stworzenie tej rozgrywki, na jej jakby, znaczy może nie rozgrywki, bo rozgrywka jaka jest to wiemy, ale zapewnili sobie tym zapleczem, przecież to mogło być zupełnie inaczej, tak? Yy, można inaczej fabularnie było wyjaśnić yy, Asasyna, że to jest historia, która się dzieje faktycznie tego człowieka, a nie kogoś tam, nie wiem, jak tam jest, podróżującego w przyszłości, czy, czy coś w tym stylu. I wtedy gra by się skończyła na jednej części, dwóch częściach, bo by się działy one bezpośrednio po sobie, w podobnym gdzieś tam środowisku, tak? Bo nie można by było tak zmieniać. A dzięki temu, że zaimplementowali ten element, no to mają jedną część, prawda, gdzie się tam lata, nawet nie wiem gdzie, po jakichś tam wielkich wieżach, potem zaraz statek piracki, potem jakiś tam starożytny Londyn czy Francja, tak? Zapowiedziane chyba jest Londyn, na Francja była teraz. Więc to jest powód. Mega i gdyby go nie wrzucili, to podejrzewam, że gra by się na trzeciej części skończyła, no bo poszłaby jedynka sukces, dwójka rozpędem, trójka by się dowiedzieli, że już jest za dużo tego samego i to jest coś, co warto docenić i, i wyszło to dobrze, tak? bo gracze nie poczuli się, że to było wrzucone na siłę i tylko po to, żeby potem odcinać kupony. Tak można się czuć teraz, ale, ale wcześniej nie było to w ogóle rzucane na, na pierwszy ogień jako jakiś negatywny argument. A teraz krótka zmiana tematu, chyba że masz coś do dodania o Assassin's Creed, czy wychodzisz z założenia, że hashtag nikogo? Hmm, hashtag nikogo. W punkt widzenia zawsze mile widziany, no nie? Of course. No dobra, ale teraz przejdźmy do tej drugiej strony barykady, czyli do nowych IP. Czy uważacie, że te nowe IP powinny mieć korzenie w jakichś poprzednich grach? z danego studia, czy powinno być w ogóle stworzone od samego początku i nie bazować na żadnych innych pomysłach związanych z poprzednimi grami tego studia. Rafał? Staram się jakoś tutaj przypomnieć grę, która, która by się wpisywała w taki trend. Najbliżej chyba wydaje mi się, że Metal Gear Rising, tak? No, bo to już nie był solid taki pełny, tylko Rising, z tym, który był w zasadzie slasherem na, na Raidenie opartym, tak? w ogóle nie traktuję tego jako gra gdzieś z tego uniwersum, w ogóle uważam, że historia tam też mnie nie zainteresowała i jest to niejako nowa marka częściowo, tak? bo to raczej jednak nikt nie kupi tej gry licząc na, na kolejną, nie wiem, kontynuację przygód Snake'a czy czegoś takiego i to było ciekawe odniesienie, tak, tak samo jakby yy, zrobić jakąś odskocznię i nagle powstałyby przygody, nie wiem siostry Krasha Bandicota czy coś w tym stylu nie kojarzę żadnego tytułu, który zrobił to dobrze może, może coś przyjdzie wam w pamięci chyba lepiej jednak całkowicie spróbować zrobić nową markę, która yy, jednak jest takich sporo, które no, zdobyły serca graczy tak? jest taki, jak taki jeden nowy, nowy tytuł znaczy, jeden tytuł, o którym nawet sam wspominałeś gdzie czerpie właśnie garściami z poprzedniej gry studia i to właśnie z no tak, no to to im wyszło, wyszło dobrze, tak? no nie na tyle dobrze, żeby pociągnąć temat dalej, no bo kontynuacji nie mamy może dlatego, że się bajonetą dwójką zajmowali, no ale ten tytuł jest, no ale, ale tego jest mało. Jestyna? Nie wiem, tak próbuję się próbuję się zastanowić nad tym tematem. Jak zwykle na taki temat wcześniej nie myślałam. Nie wiem, jakoś w mojej głowie wszystkie te marki są... Um, od razu zastanawianie się nad kolejną marką, czy to będzie popularne jakoś jest poza moją małą kobiecą główką. <śmiech> Więc nie wiem, nie mam za wiele do dodania w tej kwestii niestety. No dobra, jak już na przykład twórcy stawiają na nowe marki, całkiem nowe IP, którego jeszcze nie było, które nie będzie wzorowane, to czy oni powinni to robić częściej, czy jednak najpierw wybadać teren, czy to się w ogóle sprzeda, czy po prostu warto na to stawiać? No bo spójrzcie na to tak, na przykład mamy nowe IP, które bierze garściami, nie wiem, z poprzedniej gry tego studia i mówimy tu o Watch Dogs, tak? Nie czarujmy się, to bierze garściami z Assassinów, to bierze garściami z Far Crya, tak? No i marka nagle się okazuje średnia, łamane przez słaba, no nie? No ale właśnie mamy na przykład kolejną markę dla porwania, która jest Spec Ops The Line. Gra, która wyszła, nie miała żadnego pierwowzoru, ani nic, wiadomo. System ukrywania się i tak dalej, cały ten system osłon, był już w grach, ale jednak Spec Ops The Line według mnie odniósł jakiś większy sukces niż samo Watch Dogs. Co, co sądzicie? No Watch Dogs na pewno było bardziej medialne i bardziej rozreklamowane, większy hype był na to podobnie zresztą jak Destiny, które, które jest tu hejtowane, no ale jakiś sukces jednak odniosło, skoro wciąż go odnosi i wciąż jest na, na czołówce sprzedaży i można jednak zrobić takie marki no. chęć tylko tutaj musi przeważać zrobienia czegoś dobrego jak niektóre studia do tego podchodzą nad kasą, którą liczą księgowi na górze, tak? czy szefostwo bo, bo, bo wiadomo, że co by nie zrobili to nowa Lara Croft się sprzeda lepiej tak? I, i też mieliśmy ostatnio tego przykład no, dość udany, jakby nie patrzeć ten reboot był ale, ale to jest wciąż kwestia tej samej marki. To jest przykład gry, gdzie była potrzebna nowa część, bo po prostu gracze się domagali, tak? No bo są gry, które stanowią markę, które gracze nie chcą wypuścić, a są takie, którymi są znudzeni. I myślę, że tutaj właśnie te badania, o których mówisz, powinny być przeprowadzane. Ale trochę szerzej, tak? Żeby, żeby zobaczyć, jak bardzo ludzie chcieliby, nie wiem, powrotu, nie wiem, starego, uwielbianego przez siebie bohatera, czy, czy coś w tym stylu, a, a jak bardzo potrzebują nowych, nowych gier i nowych powiedzmy, są już znudzeni tym wszystkim, tym samym. Tak? To jest zawsze takie, taki ciężki wybór, myślę, mimo wszystko, po, po ich stronie, no bo nie ma jak tego, nie ma jak tego zbadać, tak? poza tym, że, że gracze głosują portfelem, a wiadomo, że, że to głosowanie portfelem dzieli się na, na graczy oddanych i, i casuali i wiadomo, że nowa część Call of Duty sprzeda się tak wysoko, nie tylko dlatego, bo, bo jest yy, wspaniała gra, albo dlatego, że ma tylu oddanych graczy, ale też dlatego, że przyjdzie ktoś, kto chce jakąś grę do sklepu nie dla idiotów, tak? albo tata, albo ktoś, kto dopiero kupił konsolę, zapyta co do tego kupić, a sprzedawca, który jest znudzony po 8 godzinach zmiany, powie mu, no to jest w tym momencie najlepsza strzelanka, proszę. Co on będzie się zastanawiał? Próbował dobrać to nie wiem, pod, pod kogoś, tak? No dobra, ale jak na przykład masz, że gracze chcą powrotu niektórych marek, niektórych gier, niektórych bohaterów światów i historii, to czy studia powinny mierzyć siły na zamiary, czy powinny kierować się portfelem i chęcią zarobienia na graczach, tak jak było to na przykład z tif -em? FIF to się chyba mówi poprawnie, ale głowy nie dam, nie jestem anglistą, gdzie gracze od bardzo dawna chcieli powrotu Gareta i to co dostali po prostu wyszło im bo. Ja myślę, że to trzeba tak patrzeć pół na pół, bo taka firma nie dość, że no musi zapłacić tak, za to, że robi to wszystko przez jakiś czas, więc też musi brać, uwag brać uwagę to co chcą gracze. No ale z drugiej strony każda firma też chce być no, oryginalna chyba na swój sposób i niezależna, tak? I chce wierzyć w to, że nieważne co zrobią, no to y, będzie się to komuś podobać, tak? Powiem Wam w ten sposób. Jeżeli chodzi o tego typu historie, które moim zdaniem podstawową cechą takiej gry, gdzie gracze chcą powrotu i domagają się kolejnej części serii jest kwestia postaci, że jest jakaś jedna główna postać, która po prostu jest przez nich uwielbiana. Jedna czy dwie, tak? To nie mogą być gry, gdzie, gdzie chodzi o rozgrywkę jakby samą w sobie, że, że mi się tak bardzo podoba skakanie po planszach albo samostrzelanie, czy jeżdżenie samochodem, a chodzi gdzieś tam o, o właśnie uwielbienie tej marki, tej postaci. Pojawia się też tutaj kwestia, którą często gracze mogą nie docenić, mianowicie, że warto jest skończyć w dobrym momencie, bo w zasadzie o tym teraz rozmawiamy, bo to są fajne wspomnienia i tak jak tutaj już przywoływałem Crash'a Bandicota, no ja z jednej strony niesamowicie marzę o tym, żeby zagrać i jedną z pierwszych gier, których ogrywałem gdzieś tam godzinami na PS3, to było właśnie kupiony w PS Store Crash z PS1 pomijając tam oczywiście jakość i tak dalej, kompletnie mi to nie przeszkadzało wygrałem kolejne kilkadziesiąt godzin ja do tej gry mogę wracać zawsze jeżeli mi się zechce, jeżeli będę chciał sobie powspominać, to będzie znowu tak świetna rozgrywka jak kiedyś Bałbym się zagrać w nowego krasza a jednocześnie bym bardzo chciał. Coś w stylu jak spotkać się ze swoją byłą dziewczyną po 10 latach. No to nie do końca musi być dobry, dobry pomysł. Podobną sytuację mam z Metal Gearem. Tak? Wiemy oczywiście, że zmierza do nas piątka, która będzie, już wiemy, że będzie hitem. Ale piątka mówi o starym Snake'u. A ja się przywiązałem mimo wszystko bardziej do, do młodego Snake'a, tak? do, do Solida, z uwagi na jego historię, tak? że, uwaga, spoiler, trzy sekundy przerwy, że, że on jest tym klonem, prawda, że on ma takie rozterki zupełnie inne, że gdzieś tam swoje życie stawia na szali dla dobra gdzieś tam społeczeństwa i tak dalej. No, jest bardzo ciekawą postacią. I to jest tak naprawdę główny argument, dla którego jeszcze nie skończyłem Metal Gear czwórki. Leży u mnie na półce już ponad rok. Co jakiś czas sobie przejdę kilka misji robię to bardzo powoli, sobie sprawdzam każdy kamień, bo wiem, że na tej grze się kończy jego historia. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale wiem, że na tym się kończy i nie chcę, żeby się skończyła. Więc sobie to dawkuję. Wiem, że nawet jeżeli będą wychodziły kolejne części, że będą fajną grą, to to nie będzie to sprawiało takiej, powiedzmy, satysfakcji, jak jakbym oczekiwał. I, I chyba czasami dobrze, że oni tych gier jednak nie kontynuują, nawet jeżeli gracze się tego domagają, tak? No dobra, to na zakończenie tak naprawdę tematu głównego, ponieważ chyba więcej nie można dopowiedzieć. Powiem... Ja mogę dopowiedzieć. O, to słuchamy, słuchamy. Ja jeszcze dopowiem na temat właśnie. Kojarzycie taką starą grę Spyro? O takim smoczku. Chyba każdy w to grał. No, kultowa gierka. Boska. Tak, kultowa gierka. No i zrobili teraz, tak? Spyro. Co e, tam się nazywa? Adventures, chyba coś tam, coś tam. Skylanders? A, Skylandersów, tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Ale to też jakoś ma nazwę Spyro. Ale to teraz nowa, czy z którego roku? Nie, ogólnie mówię, nie? Że zrobili, tak? Bo Spyro jest dosyć starą grą. No ja miałem. Spyroz jest z jedynki, na dwójce chyba nie było. Jedna część chyba była, ale głowy nie dam. I, I to nie grałem w nią, i wiem, że na trójce wyszła jakaś część, gdzie można było grać we, we dwoje, na, jakby na wspólnym ekranie. Tak. I ona kompletnie właśnie była tym, co mówiłem o kraszu, że, że nie porwałem jej. Włączyłem to, pograłem chwilę, wyłączyłem i chętnie naszła mnie tylko ochota, żeby ściągnąć se crasha jedynkę czy dwójkę i, i gdzieś tam PS1, znowu piksele odpalić i, i, i sobie w to pograć, bo nowa część była pełnym zawodem. No właśnie do tego dążyłam, że właśnie zrobili tego nowego Spyro no niby dla dzieci. Tak, niby dla dzieci zrobili to, no i tak naprawdę jak dałam to dzieciom, to dzieci nie dawały rady. Jak dzieci dały to mi, to czasami nawet ja nie dawałam rady. Nie wiem, jak to ugryźć w ogóle tą serię, bo niby Spyro tak człowiek za tym tęsknił tyle lat, tak setnie by pograł w tą nową grę, a jak zrobili to tak jak mówiłeś, no zawód, tak? Takie drogi pomiędzy grą dla właśnie starszych użytkowników, a dla dzieci, tak? Plus ta gra była najeżona mikrotransakcjami które tak jakby nie ograniczały się tylko do kupowania czegoś w sklepie, ale też samych figurek fizycznych, tak? ponieważ niektóre etapy na samych planszach były zablokowane, dopóki nie miałaś odpowiednich figurek, przez co nie mogłaś tam pójść, no bo na przykład wymagało to, nie wiem, jakiegoś tam stwora ziemnego, a ty miałaś na przykład same wodne i ogniste, więc to już dupa, więc trzeba było kupować, więc kasa się kręci. Ale fakt, powrót do korzeni Spyro słabo im wyszedł, według mnie. Jacko, to ja się jeszcze wtrącę tak na, na, na zakończenie tego naszego tematu odcinka. Powiedzieliśmy o różnych sytuacjach, o, o sytuacjach serii, które powinny już dawno być zamknięte jako marka, uruchomione jako nowa. Były przykłady zupełnie odwrotnych, takich, które się skończyły i powiedzmy nie powinny już wracać. Takich, które chcielibyśmy, żeby wróciło, takim, które wróciły i wyszło im to na dobre. A ja mam Przykład, który osobiście przeze mnie nie jest ogrywany, ale z uwagi, że, że należy do grupy rozgrywki naszego tutaj, bądź co bądź konkurencyjnego, ale jednak zaprzyjaźnionego podcastu, a, których serdecznie pozdrawiam wszystkich. Wszyscy wiemy, znaczy w tym momencie tam wiemy, że, że Nintendo jest na niesamowitym plusie, że view jest w ogóle mega chwalone i, i bardzo dużo osób akurat tam. Na grupie to View kupuje, bo już tam mamy chyba społeczność, nie wiem, dwudziestu paru graczy na View. No bo to jest ogólnie no, konsola dobra jako druga konsola, takie panuje przekonanie. E, idealne uzupełnienie, czy to do Xboxa One, czy, czy do PS4. A czym jest przecież Nintendo? Nintendo to gry. Nintendo to gry, Nintendo to Marki i Mamy tam Zeldę, mamy tam Mario i nie wiem nawet, co jeszcze tam jest, bo, bo ja akurat w Nintendo nie siedzę, ale to są marki, które nie ma szans, żeby się skończyły ani na tej, ani na kolejnej generacji konsol i nikt z tego powodu nie płacze i nikt nie mówi, że to jest źle, że one się nie kończą. To jest w ogóle zupełnie jakaś też abstrakcja w odniesieniu do tego tematu, zupełnie inna kategoria. Przerwę, ale uwierz mnie znam osoby, które mówią, że Marcie już się dawno powinno skończyć. To, jest to na przykład Piotrek Modzelewski z PAD TV, podcastu, którego pozdrawiam. Ale to musimy mówić, wiesz, bo ustaliliśmy już, że rozmawiamy o markach, które są definiowane przez postacie, a nie przez kolejne, powiedzmy, Yy, rozwinięcie takiej rozgrywki na zasadzie, że nowe samochody, nowe trasy, tak? Bo dla mnie, nie wiem, Gran Turismo też nie powinno się kończyć, tylko dlatego, bo ja chętnie zobaczę nowe samochody w podciągniętej grafice, pomimo, że to jest dokładnie to samo co sześć części temu. Oczywiście rozwinięte, ale to jest dokładnie to samo i spoko, niech sobie leci dalej. of niech sobie leci dalej, bo też tam coś rozwijają, jakoś to tam sobie idzie, ale jednak Mario to jest Mario, to jest cały czas to samo. I... To jest na tyle dobrze robione to samo, no, że jednak m, myślę, że na 20 osób to 19 powie, że chętnie zagra w kolejnego Mariana. No dobra, to już na koniec tego tematu. Powiem Ci tylko jeszcze jedną nowinkę o Crashu, którego tak lubisz. Activision ma zamiar sprzedać y, prawa do tej marki Naughty Dog. I... A Naughty Dog jest chętna i zainteresowane tym, żeby zrobić. No, no dokładnie. już, że, że się napalają. Aś niedługo Twoje marzenia mogą się spełnić, A, tylko się pytanie, tego. czy Zobaczmy. oni podołają temu. Jednak siła nostalgii za tym stoi, więc wymagania będą wygórowane. Kto jak kto, ale Naughty Dog to jest takie studio z tyloma sukcesami, że myślę, że im się to może udać, bo oni robili to od samego, bo oni mają też ten sam sentyment, to, to nie jest studio, które z nazwy tylko powiedzmy zostaje jakoś ta marka tylko, tylko jest to jakby dalej ta sama ekipa w dużej mierze I, i dlatego nie można porównać nie wiem, jednej i drugiej gry Naughty Dog yy, tak samo jak jedną i drugą grę przez Activision wydane, tak? Czy coś w tym stylu jakieś tam studio deweloperskie bo, bo, bo, znaczy to jest oczywiście firma wydawnicza tak? Chodzi mi o ich tam podwykonawców oni powinni to zrobić dobrze ja stawiam na to jednak parę złotych i, i liczę na to, że spróbuję. Może się nie odbije. No dobra, to jeżeli drodzy słuchacze twierdzicie po prostu inaczej niż my, piszcie w komentarzach na Facebooku, na naszej stronie bezimienny.pl albo na podportalu. Z chęcią porozmawiamy o tym. Rafał pewnie też będzie wtedy odpowiadał na komentarze pod odcinkiem, jeżeli takowe się znajdą do niego. No na pewno. I Justyna prawdopodobnie też. Tak i mam nadzieję, że nie będą im nienawidzić. Nie, spokojnie. Ludzie są tolerancyjni. No dobra, no to przechodzimy dalej do tematów growych. Trzech tematów stwierdziłem, że wybiorę najciekawszy, który brzmi dość, no, tajemniczo, tak? Rafale, co to jest Big? Okej, okay, więc Big. Big to jest taka gierka, która wyszła już jakiś czas temu na, na PC-ta. Jest to pełen pixel art. Nie jest to też jakaś tam masowo wydana, popularna Przepraszam, gra. Przepraszam, Ci przerywam, ale Big to jest pełna nazwa, czy tylko skrót? Nie, to jest, to jest pełna nazwa jakby od jednego z bohaterów. Tak się nazywa główny bohater, jeden z głównych bohaterów w grze. To jest point and click, czyli dosyć już zapomniany dzisiaj, dzisiaj gatunek. Dlatego to wrzuciłem, że gra praktycznie... W pełnej wersji takiej jak była na peceta jest dostępna już od jakiegoś czasu na urządzenia mobilne. Na urządzenia mobilne ja tylko i wyłącznie takie gry dopuszczam, które są w żaden sposób nie free to play'em, tylko naprawdę jakąś tam produkcją powiedzmy przeportowaną czy, czy od zera zaprogramowaną pod to, żeby stanowić jakąś dobrą rozgrywkę niekoniecznie na 5 minut y, gdzieś tam w autobusie no bo tylko takie gry uważam, że mają sens powiedzmy, żeby tam coś o nich więcej mówić i Big jest taką grą właśnie tam jest no, sporo godzin mimo wszystko rozgrywki jest całkiem fajna, ciekawa historyjka. Bardzo, bardzo fajny jest humor w tej grze, tak? bo w gruncie rzeczy opowiada ta gra o dwóch kosmitach i małym chłopcu, których losy gdzieś tam się spotykają, bo jedni i drudzy zostają pan, porwani powiedzmy przez trzecią rasę kosmitów i gdzieś tam dalej próbują sobie przez ten kosmos, no wiadomo, wrócić na ziemię, żeby tego, tego dzieciaka, bo to jest raptem tam jakiś 8 czy 10-latek i na zmianę gramy różnymi postaciami są też wątki poboczne gdzie przed wprowadzeniem jakiejś na przykład nowej postaci rozgrywamy jakiś krótki epizod też tą grą jako point and click to wiadomo, że gra na tablecie czy telefonie to jest najwygodniejsza chyba forma, bo, bo nie wyobrażam sobie lepszej gry na tablet niż point and click. Pixel art, no to trzeba lubić, tak? Bo, bo tu jest typowa taka rozgrywka jakaś tam w stylu, w stylu 8-bitów, ale nie odrzuca. Jest fajnie to zrobione z jajem i sam humor tej rozgrywki jest również dobrze dopasowany. Jest bardzo dużo dialogów, jest bardzo dużo opisów, czyli praktycznie na każdy przedmiot, tak gdzieś klikamy, to dostajemy komentarz, Załóżmy, że z tym już nic nie zrobimy, czy tam nie jest mi to potrzebne w tym momencie, ale to nie jest ten sam komentarz przy każdym przedmiocie, jak na niektórych point można było spotkać, że przez całą grę próbowałeś naciskać w różne miejsca i za każdym razem Twoja postać mówiła tą samą czerstwą jakąś tam odpowiedź. Tutaj jak naciszesz na lodówkę, to usłyszysz, że on już tam powiedzmy boi się, żeby coś go zaatakowało z tej lodówki, a jak naciszesz na kanapę, to powiesz, że boi się skarpety, która tam leży i ta skarpeta zaczyna uciekać przed tobą, tak? czyli widać, że żyje. Możesz wziąć tą skarpetę i strzelić do niej z jakiegoś tam blastera, masz taką możliwość, po czym zaatakuje cię 20 innych skarpet, które wypowiedzą z podłóżka i zginiesz, więc... Nawet sporo jest całkiem w tej grze takich zakończeń, no bo wiadomo, w pojętym kliku chodzi o to, żeby właściwą ścieżkę kolejności wykonania poszczególnych czynności znaleźć, prawda? I strasznie to jest irytujące, jeżeli poza tą jedną prawdziwą odbijasz się cały czas od niewidzialnych ścian i mówisz, nie, to nie zadziała, nie, to nie zadziała, nie, to nie zadziała. No bo ta gra wtedy nie niesie ze sobą żadnego fanu. A jeżeli twoje, załóżmy, błędne wybory doprowadzą do tego, że postać nie wiem w śmieszny sposób zginie albo wydarzy się coś innego, to akurat tu jest rozwiązane o tyle wygodnie, że zawsze się w tym momencie gra sejwuje, żebyś mógł po chwili ją uruchomić od tego samego miejsca, ale po prostu już wiesz, że to jest zła droga, a jednocześnie się przy tym powiedzmy uśmiechniesz. Więc jak najbardziej polecam tą gierkę każdemu, bo dzisiaj wszyscy mają smartfony, a wiele osób jednak w ogóle nie ma na nich gier, bo uważają je za, za stratę czasu, a, a są fajne tytuły, można takie znaleźć i to jest właśnie jeden z nich. Jest to gierka na Androida i iOSa, czy tylko na iOSa? Nie, to jest na pewno gierka na Androida. Nie wiem, czy jest na OS-a, bo, bo ja z Apple'ów nie korzystam. Jest na Androidzie, nawet sprawdzę, sprawdzę przy okazji, jaka jest jej cena, bo ja już a może nie sprawdzę, bo ja mam wyświetlone, że jest już kupiona, więc nie wiem, jaka jest cena. Ale to jest kilka złotych, to, to nie jest dużo. Justyna, ty jesteś fanką point and click'ów z tego, co słyszałem. Spodobała ci się gra z tego opisu? To, no nie tak. Przypomina mi trochę mm, taką inną point and click grę, w którą grałam. Przeszłam dwie części. Nie wiem, czy słyszeliście Deponia. Ja słyszałem, nawet grałem przez chwilę. A ty, Rafale? Nie, to nie grałem, jeszcze nie miałem styczności. To jest twór niemieckiego studia. czy ona jest na, na Androida? Znaczy nie wiem, czy jest na Androida i tablety, ale na pewno jest na PC do kupienia w każdym MP-u, media i tak dalej, po 15 zł teraz już chodzi. Aha. No i ona też ma takie podobne właśnie, różne zabawne nie wiem, jak to nazwać, no, zachowania, tak? Jak źle klikniesz na coś, to facet ci mówi różne, no, dziwne rzeczy, nie? No, ogólnie ta gra jest zwariowana i wymusza na tobie, no, niestandardowe myślenie. No, ale tu nie mam, ogólnie nie będę o nim za bardzo mówić, nie mam, nie jestem przygotowana do tego. No dobra, jak ale Ja Wam powiem jeszcze tylko o Biku. Nie znalazłem ceny, bo tak jak mówię, jak mam grę kupioną, to mi ta cena się nie wyświetla, ale sprawdziłem, że gra zajmuje 130 Mega gdzie biorąc pod uwagę, że dialogi wiadomo nie są cytowane tylko, tylko jest to zwykły tekst wyświetlający się, jakaś tam muzyczka sobie gra, to jest dosyć sporo na tego typu grę, ja jej jeszcze nie przeszedłem i nie wiem jaką ona ma długość, ale już kilka godzin pograłem i myślę, że ta historia się dopiero rozwija, bo dopiero co mi zaprezentowało kolejną postać grywalną, która gdzieś tam, której wątki dopiero się muszą zderzyć z, z główną postacią, więc to jest fajna rozgrywka na pewno na, na dłuższy czas. To nie będą zmarnowane pieniądze, to mogę Wam zapewnić. Jak ktoś potrzebuje czegoś na jakieś podróże, myślę, że będzie zadowolony. No tak, słyszeliście, Rafał poleca Grebik na Androida. Ja nawet sprawdziłem, ile kosztuje. Wyszło, że tam jest 8 zł niecałe, według sklepu Google Play, więc niedrogo. Ale jak Rafał mówi, gra na wiele godzin i dająca masę frajdy. No dobra, teraz opuścimy tematy growe, przejdziemy do tematów technologicznych. I oddajemy palne pierwszeństwa tym razem kobiecie, ponieważ Justyna powie nam coś o Leap Motion Controller. W związku z czym, że za bardzo w sumie nie interesuję się technologią, ale oglądam takiego szwedzkiego e, youtubera, którego wszyscy znają. I w któryś e, swoim magicznym odcinku wykorzystał nową technologię, którą doczepił do swojego Okulusa. I właśnie ona się nazywa Leap Motion Controller. Controller. No, tak, dokładnie. W skrócie wygląda to jak taki mały prostokącik, jest na USB. Podpinasz sobie to przed Okulusa, z przodu i to magiczne narzędzie wysyła takie, nie wiem, laserki, o ile nie kłamie. I one szczytują ruchy twoich rąk, więc w tym momencie masz wirtualne ręce przed sobą. Oprócz tego, że widzisz to wszystko, jeszcze widzisz to w Okulusie. Co więcej do dodania, no system według tego, co pokazywał nasz Szwed, całkiem ładnie działa. Powstało kilka takich prościutkich gierek, które wykorzystują tą technologię. Uważam, że to jest całkiem... postem. Coraz bardziej próbujemy się zintegrować z grą, coraz bardziej chcemy to odczuwać, tak? I to Leap Motion Controller sprawia, że twoja ręka pojawia się w grze i ona działa zamiast myszki? Czy mimo wszystko też trzeba używać myszki do klikania? Nie, nie musisz używać myszki do klikania. Na przykład grał w taką minigierkę, w której robiłeś z ręki pistolet. Musiałeś wykonać ten ruch takiego strzelania, żeby wystrzeliła Tobie ta broń, która była Twoją ręką de facto. Według mnie ciekawe uzupełnienie okulusa. A Ty, Rafale, co sądzisz? Ja powiem, że ten temat znam o tyle, że ten kontroler już jakiś czas temu wyszedł do sprzedaży jako oddzielne akcesorium może nie do końca w tej wersji ale, ale to już jakby można powiedzieć technologia z zeszłego roku nawet więcej z tego co się nie mylę, co gdzieś słyszałem to któryś z producentów zdecydował się żeby w swoim laptopie na stałe zamontować to urządzenie i że po prostu nad laptopem sobie gestami możesz sterować nie się jakoś to powiedzmy szczególnego zainteresowania wśród użytkowników jeżeli chodzi na pewno o obsługę komputera ale myślę, że w tym kierunku, żeby podpiąć to pod okulusa i powiedzmy pomóc trochę tej imersji, tak? No bo rozmawialiście o tym, że yy, no wszystko fajnie, w okulusie widzę cały świat, ale wciąż w rękach trzymam pada, a widzę, że trzymam pistolet czy coś w tym stylu. No i wyobraźmy sobie, że, że lip motion mógłby tutaj też pomóc, tak? Bo powiedzmy można by trzymać w rękach atrapę albo w ogóle nic nie trzymać. I dzięki temu, mimo wszystko, sterować jakoś tą grą, prawda? Zależnie, co by tam trzeba było w niej robić. O ile to będzie wystarczająco dokładne, tak. To jest podobna technologia do tego, co mamy teraz chyba w telewizorach to całe smart TV, gdzie możemy obsługiwać za pomocą głosu oraz gestów rękami. Jeżeli się nie mylę, oczywiście. No, tamto bym bardziej do Kinecta przyrównał bo tam jednak to działa w oparciu o kamerę, z tego co mi wiadomo w większości tych, tych sytuacji, albo do muwa, no bo na przykład pilot ma wbudowany czujnik ruchu i machasz sobie pilotem. Myślisz, że to się w ogóle przyjmie, taka kontrola, jeżeli chodzi o telewizory i... Uważam, że to jest... Nie, to jest ślepa ścieżka tak samo jak 3D. O tyle jedyny plus, że jak na pilocie masz jakiegoś touchpada i potrzebujesz skorzystać, żeby, nie wiem, odpalić tam YouTuba czy coś w tym stylu, no to to jest jakiś plus. Ale, ale ogólnie rzeczy, jakieś tam machanie i tak dalej do obsługi, nie ma mowy. Nie. A propos lip motion controller, to według mnie to będzie miało bardzo fajne zastosowanie zas w połączeniu Oculus Plus Omni gdzie nie będziemy musieli już na przykład odpalać niektórych rzeczy. No zaczynuje. dokładnie, może być, może być zamontowane na przykład na stałe w jakiejś kolejnej wersji Omni, że nie tylko my będziemy widzieli grę, ale gra będzie widziała nas, tak? I powiedzmy trochę w inny sposób niż w Kinekcie, bo będzie widziała załóżmy z każdej strony dookoła tej barierki, tak, która tam jest tej bieżni zamontowana. No to się może sprawdzić, no to się może sprawdzić, to się może sprawdzić na przykład przy jakichś gierkach też sportowych, tak? Tylko no z drugiej strony no, mamy już Kinecta i mamy już mówy i moim zdaniem no, to działa wystarczająco sprawnie, żeby sobie pograć a jeżeli chodzi o. Aczkolwiek tak jeszcze się cofnę, bo zauważ, że w zeszłym odcinku rozmawialiście o tym, że no, przydałoby się trzymać jakąś spluwę w dłoni i strzelać jakby z pistoletu, a nie spada mając pełen zestaw już jakby do tej imersji growej, no ale przecież są takie pistolety do PS3 w postaci MUWA tak, się montujesz w karabin. Dokładnie, sharpshooter, jeden move z przodu, joystick z tyłu i, i proszę bardzo, i możesz tak grać. Ale spójrz, jak ten lip motion controller zminimalizuje dysonans w graniu w wyścigówki tak naprawdę, gdzie mimo, że gralibyśmy na módlach, siedzieli na siedzeniu, mieli kierownicę, pedały i skrzynię biegu, to i tak nasze ruchy byłyby inne niż te, co byśmy widzieli w kokpicie auta, tak? Ponieważ na przykład my byśmy zmienili bieg na wyższy, ale gra nie zareagowałaby dokładnie tak samo w tym samym czasie jak my, a teraz dzięki Leap Motion Controller to właśnie. Ja tak nie ma szans, nie ma szans, że żaden kierowca, czy ktoś kto lubi wyścigówki. Bo ktoś, kto lubi wyścigówki tak bardzo, żeby w to inwestować pieniądze, to nie wierzę w to, żeby po prostu nie był też kierowcą na żywo w jakikolwiek sposób, a taka osoba nie będzie w stanie czerpać radości z tego, że nie ma w ręku prawdziwego sprzętu. Sukcesem dla nie wiem jakichś drogich na przykład kierownic yy, nie jest to do końca, czy, czy one nie wiem lepiej lub gorzej, bo one wszystkie bardzo dobrze odzorowują powiedzmy kąt skrętu, ale istotnymi parametrami jest na przykład to, pamiętam, że. że że wielki był wow w momencie jak się pojawiła, pojawiły pierwsze pedały do kierownicy, które można było podpinać zarówno od góry, jak i od dołu. Bo na początku wszystkie były montowane jakby do podłogi, a wiemy, że w samochodach raczej one są podwieszone nad stopami i zupełnie inaczej noga wtedy pracuje i jak się pojawił taki zestaw, to był wielki wow, bo to już naprawdę sprawiało wrażenie kierownica plus pedały, że jest jak w prawdziwym samochodzie. Taki sam był efekt jak była skrzynia biegów, która miała 6 biegów, załóżmy, albo 7 i mogłeś zmieniać te biegi, nie tylko na zasadzie plus minus, tak takim shiftem. Już pomijam w ogóle tam przy kierownicy te łopatki, tak, bo, bo, bo to mało kto, powiedzmy, jeszcze na dzisiejsze czasy ma szansę, nie wiem, sportowym samochodem się przyzwyczaić do czegoś takiego i dla każdego jednak ta gałka jest bardziej odzorowaniem prawidłowym, więc tutaj nigdy sprzęt nie zostanie zastąpiony, bo jeżeli ktoś jest fanem motoryzacji, to, to musi czuć to połączenie z tą mechaniką i, i to jest podstawa. No dobra, tak jak już mówiliśmy o czymś, co pozwoli nam symulować nasze dłonie w grach, to może powiesz, co to jest ten Apple Watch? A, co jest Apple Watch? Apple Watch to jest zapowiedziany już jakiś czas temu smartwatch Apple'a. Jego premiera jest, jak się nie mylę, gdzieś na marzec zaplanowana, ale już mamy coraz więcej informacji na temat tego, co ten sprzęt będzie potrafił. A wiadomo, że te zegarki w jakiś sposób, z jednej strony mamy Androida, który, który na tym polu stara, już ma dosyć sporo produktów, tak, i to całkiem niezłych, ale wciąż ten rynek jest tak malutki, tych technologii ubieralnych, że mówiąc krótko, miliardy leżą na wyciągnięcie ręki nawet Samsung wprowadzając swoje, swoje zegarki zrezygnował z oprogramowania Androida i wrzuca tam na poszczególnych urządzeniach tak zwanego Teasena, czyli samodzielnie opracowany system operacyjny i już nawet pierwszy smartfon też został na Tizenie oparty mm, zapowiedziany. Wracając do Apple Watcha. Jest kilka szczegółów podanych. Wiemy oczywiście, że, że to na pewno się sprzeda, bo telefon Apple'a fajnie wygląda tak? i i nie chodzi o to, że on jest ładny. On dobrze wygląda, jak się go wyjmie z kieszeni położy na stole, tak? Nieważne, czy to będzie iPhone 4, czy 5, czy 6, jest to iPhone, to wyznacza pewien status. Pomijając kwestię, oczywiście, że jest dobrze przemyślanym sprzętem. Apple Watch będzie wyglądał również dobrze, tak? Będzie miał wersję bardziej sportowe, będzie miał wersję bardziej, powiedzmy, jakiś tam złoty, chrom, metalowa opaska i tak dalej. To będzie dosyć dobrze pociągnięty temat tego, że to jest technologia ubieralna, że to jest dodatek i, i że mają być różne wersje. E, natomiast to, czego się ostatnio dowiedzieliśmy, e, no bo co takie urządzenie potrafi? Takie urządzenie w, w założeniu od Androida ma potrafić wszystko, co sobie zaprogramują twórcy, czyli tam pełne tworzenie aplikacji, obsługa. Oczywiście chodzi o to, żeby wyręczać we wszystkim użytkownika. Dodatkowo takie urządzenia zawsze mają komplet różnych czujników do rejestrowania, choćby tego, ile kroków zrobiliśmy, czasami jaki mamy puls czy tętno, żeby dbać o nasze zdrowie, no bo to jest taki kolejny kierunek rozwoju technologii, który się dobrze sprzedaje. I powiem szczerze, że, że pomimo, że jest już kilka ciekawych produktów na rynku, na którymi można by się zastanowić, to mam pewne obawy, obawy dlatego, no bo ja nie jestem fanem wcale Apple'a, ale jednak to jest firma, która potrafi pewne rzeczy, tak zwane koło wynaleźć na nowo, i, I tak jak iPhone'em zrewoluc... zrewolucjonizował, no, tak tak jak iPhone'em rynek telefonów został całkowicie odświeżony, tak tablety zostały, no w zasadzie też było już wcześniej próby czegoś takiego, a, a tablety też zostały zdefiniowane na nowo i, i stanowią jakby największy zawsze odsetek sprzedaży to są iPady. I myślę, że z zegarkami znów może być tak samo, bo ostatnie nowinki pokazują jakieś tam przecieki, powiedzmy, aplikacji, że to jest naprawdę dobrze przemyślany sprzęt. Dobrze się przyjrzeli temu, jakie są obawy. Jedną z takich kluczowych funkcji wyróżniających ma być to, że będziemy mogli płacić tym zegarkiem poprzez jakieś tam konto spięte z iPhone'em, tak? I to jest akurat świetna sprawa, że nie będziesz musiał już wyciągać tego telefonu z kieszeni, a będziesz tylko przykładał zegarek do czytnika. Moim zdaniem jak najbardziej trafione. Oczywiście nie mówimy o tym, żeby to w Polsce u nas działało od razu, bo, bo, bo to inna historia. Ale jeżeli mamy tego typu płacenie na zegarku, to od razu się pojawia sytuacja, co z bezpieczeństwem. I tutaj jest kilka informacji mówiących o tym, że są fajne zabezpieczenia. Ten zegarek będzie wymagał jakiegoś tam pinu czy, czy, czy czegoś takiego, ale nie będzie go wymagał jak będzie sparowany z telefonem. On będzie wymagał potwierdzenia, jeżeli na przykład wykrył, że był zdjęty, ale jeżeli założysz go na rękę i go nie zdejmujesz z ręki przez kolejne dwie doby, to nie będzie wymagał od Ciebie kolejnego potwierdzenia, bo będzie to potrafił wyczuć. I to są... To są takie szczegóły, właśnie, którymi Apple potrafi czasem wygrać, bo użytkownik nie ma potrzeby o tym myśleć, tak? nie może się irytować tym sprzętem. Ma iPhone'a, którego odblokowuje odciskiem palca, ma telefon, który jest od... ma... będzie miał zegarek, który będzie odblokowany jakby samoczynnie, z uwagi na to, że jest ciągle na ręku jednego właściciela. I, I to wszystko, tak? To będzie się w ten sposób odbywało. Ale ciekawe jest to, że zobaczymy oczywiście, jak to puszczą. On będzie działał w pełni w oparciu o iPhona, tak? Nie będzie opcji, żeby jakoś tam samodzielnie bardzo funkcjonował. Będzie mega wtedy ograniczony, bo podstawą w ogóle do jego funkcjonowania i ustawiania wszystkiego będzie aplikacja na iPhoneie. I wszystko będzie można zrobić z poziomu tej aplikacji tam będzie opcja do zmieniania grafiki powiedzmy wyświetlającej zegarek, czy też wszystkich innych tam szczegółów, powiadomień i tak dalej. Nie silą się też na to, że tam jakąś klawiaturę na tym malutkim ekraniku umieszczą i że będzie yy, będzie, nie wiem, bo na Androida są takie pomysły, tak? Jak zrobić, żeby 5 pięć liter, liter ci się na przykład wyświetla, przewijasz w prawo kolejne 5 liter i, i tego typu klawiatura, no to wyobraźcie sobie, jaki to jest problem, żeby z tego skorzystać. A oni z tego rezygnują. Tam nie będzie klawiatury, będziesz mógł podyktować odpowiedź do telefonu, jeżeli chce, no, do zegarka, żeby wysłać odpowiedź albo wybrać z predefiniowanych. Dziękuję. To wszystko. Więc nie będę wnikał w szczegóły już bardziej, ale zapowiada się ciekawie, zapowiada się, że mogą zrobić kolejną rewolucję na czymś, co już de facto zostało wymyślone i przez innych wypuszczone. Według mnie również bardzo ciekawa technologia, mimo, że nie jestem fanem Apple'a, to z tego, co powiedziałeś, to praktycznie jestem kupiony. Bo to już jest jednak jakaś rewolucja, to nie jest kopiowanie jakichś innych pomysłów, a nic, tylko coś zupełnie nowego. Justyna, a ty jak sądzisz? Mm, a ten cały zegarek to w zasadzie można też podpiąć do tych tak zwanych smarty domów? Podejrzewam, że to jest tylko kwestia e, aplikacji, tak? bo to nie będzie użyteczność tylko przez e, Apple'a zdefiniowana. Ona będzie, będzie współpracowała na pewno z e, aplikacjami zewnętrznymi, więc jeżeli, e, jeżeli ktoś zrobi taką aplikację, a na pewno będą to będzie mogło to działać na tej samej zasadzie, że tam, nie wiem, godzina 16 na, tele, na zegarku automatycznie ci się pojawi powiadomienie, czy jedziesz już do domu, klikniesz mu, że tak i on wtedy na przykład włączy ci ogrzewanie w domu, czy coś w tym stylu. Ja jak najbardziej jestem tym zainteresowany, bo planuję w przyszłości coś takiego sobie w domu zrobić, ale jeszcze na to trochę poczekam. Nie chcę, żeby mi przypadkiem zaczęło się coś robić bez mojej wiedzy na razie jeszcze, jest na to trochę zbyt niebezpiecznie. Ale to się będzie fajnie rozwijało, a najciekawszą chyba rzeczą w tym sprzęcie jest to, że prawie że jako jedyny sprzęt z obecnie gdzieś tam wartych wspomnienia dostępnych jakichś konkurencji zdecydowali się na wprowadzenie i jakby pozostawienie pokrętła, pokrętła, które jest wzorowane, tylko jest większe oczywiście trochę, ale jest wzorowane na starego typu zegarkach. I to jest pokrętło, które będzie służyło właśnie temu, żeby przewijać jakieś informacje, plus wcisnąć coś. Biorąc pod uwagę, że obsługa tego gadżetu to jest kwestia tylko no, jedna ręka, bo na drugiej jest założony, więc jedną tylko trzeba obsługiwać, to jest świetny pomysł, bo pozwoli korzystać z niego w sytuacjach, w których no, nie jesteśmy w stanie skupić się powiedzmy dokładnie na przewijaniu palcem po tak malutkim ekranie i ja jestem najbardziej kupiony przez to pokrętło, uważam, że to jest rzecz, którą podejrzewam, że opatentowali, podejrzewam, że będzie problem z wykorzystaniem podobnych rzeczy gdzieś tam przez innych producentów i będzie się na pewno świetnie sprawdzała. Dobra, według mnie to jest bardzo ciekawa technologia i będę też ją, też ją śledził, jednak niestety czas już się nam trochę kończy, a chciałbym poruszyć jeszcze dwa tematy, dlatego przejdźmy teraz do kulturalnych, ale nie bój się Rafał technologiczny, ponieważ jeszcze bym miał okazję o nich powiedzieć niedługo. Nie ucieknie, na pewno. Dokładnie, no więc przejdźmy dalej. Mam jeszcze dwa tematy kulturalne, które chciałbym poruszyć. I teraz właśnie nie wiem, czy zaczynamy od serialu, czy od książki? No to może zacznijmy od książki, oddajmy głos Justynie, bo, bo ja też muszę odpocząć chwilę. Justyna, opowiedz nam o tym, jak poznałaś sympatycznego Boga. Nie, nie, nie, jeszcze nie poznałam. Ja dopiero poznam. E, więc, jakiś czas temu czytałam książkę. Wiem, że niewiele ludzi teraz czyta książki, Niewielu się chce czytać książki, ale mam jedną szczególną do polecenia. Jest to napisana książka przez byłego dziennikarza, Eric Weiner. Można ją łatwo dostać w empikach, nie jest jakaś tam strasznie droga. Jest to książka pod tytułem Poznam sympatycznego Boga. Pod tytuł Moje flirty z istotami wyższymi. Więc jest sobie ten były dziennikarz i w którymś momencie trafił do szpitala, przerażony, bo nie wiedział o co chodzi, dlaczego trafił, co się z nim dzieje. I w którymś momencie pielęgniarka się go spytała, tak znikąd, czy, wy, czy odnalazł już swojego Boga. W związku z czym pytanie go męczyło dostatecznie długo, że postanowił próbować wszystkie inne religie. I w tej książce jest opisana jego cała wędrówka przez wszystkie religie, e, nawet z wikanizmem, nie wiem czy wiele osób wie co to jest w ogóle. Jest o franciszkanach, o buddyzmie. Książka nie jest jakoś sztywnie napisana, jest dosyć zabawna. Sposób w jaki pisze autor jest sympatyczny i bardzo łatwo można się z nim identyfikować. Co jeszcze mogę dodać na ten temat? Bardzo polecam przeczytanie tego. Autor ten napisał jeszcze drugą książkę pod tytułem Geografia szczęścia, której znowu poszukuje miasta, które jest najbardziej szczęśliwe. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. A autor w poszukiwaniu Pana Boga jeździł po kraju, czy tylko, nie wiem, po kraju, po świecie, czy po prostu zasięgał języków? Znaczy tak, najpierw wyszukiwał wszystko na internecie, a następnie umawiał się z y, przedstawicielami danych religii, czyli na przykład pojechał do y, Franciszkanów i przez jakiś czas u nich y, zamieszkiwał, tak? czyli jeździł po całym świecie. Poznawał wszędzie. Gdzie trzeba było jechać, na przykład do buddyzmu, to pojechał gdziekolwiek tam, nie pamiętam, gdzie buddyzm. Azja? No, Azja, tak, tak, tak. Geografia, niezbyt moja mocna strona. No, więc zwiedzał. I wszystko to się bardzo fajnie czyta, czy jest tak, że masz po prostu ścianę tekstu, którą się ciężko czyta, czasami są takie przeskoki, że głowa boli i już po prostu chce się odłożyć tą książkę, czy, czy jednak jest to właśnie wszystko płynne i fajnie się czyta? Tak, jest płynne, bardzo fajnie się czyta, no niestety, co może niektórych zasmucić, nie ma obrazków, ale... Nie, no mi się bardzo spodobała i naprawdę bardzo polecam. Można poznać trochę więcej na temat innych religii. Nie jest to jakieś krytycznie nastawione, jest to facet otwarty do, do wszystkich tych tematów. Chciał po prostu to poznać dopiero na koniec. Nie zastanawiając się, czy religia jest dobra, tylko odnosząc to do siebie, czy ta religia nadaje się do niego. No rozumiem, według mnie bardzo ciekawe się to zapowiada. A powiedz, yy... Tak? Po, ja bym chciał się dowiedzieć, czy on w pełni jakby w tej książce ten temat, znaczy, znaczy to jest na tyle szeroki temat, że się nie da tego opisać w jakiejś w miarę krótkiej i przyjemnej książce, ale czy on o wielu, o ilu on religiach opowiedział mniej więcej, czy tam z iloma zdążył się zapoznać, no bo tu jest jednak no, szerokie pole do popisu. Mhm. Patrzę teraz na rozpiskę z tyłu książki i ma tak. Rozmawiał z lamami, z sufickimi derwiszami, kabała. Był nawet w La Las Vegas na tych. Na największej na świecie religii opartej na wierze w UFO. Rozmawiał z franciszkanami, wikanizmem i był również na warsztatach szamańskich. Więc no nie jest to tak w stu procentach, nie? Przedstawione, ale wydaje mi się, że tak całkiem dosyć poro tego lizną. Brał tak naprawdę udział w takich ich rytuałach, takich najważniejszych. Skupił się na tych najważniejszych aspektach o tych religii. Ale trochę chyba widać, że jednak poszedł, tak jak wymieniłaś teraz te, te, te różne nurty, no to jednak nie są to standardowe, powiedzmy najbardziej naj popularne gdzieś tam w Europie, tylko jednak no, faktycznie no, ciekawe może być, bo, bo, bo to są jednak niespotykane na co dzień tematy, tak jak te wiary. Tak mm. jakby to była re religia potwora spaghetti. Tak, tak, tak. prawdziwa religia. No, no. No ale kościoła swojego się nie doczekała w końcowym efekcie. Nie uznali ich. Przynajmniej w Polsce. No dobra, czyli w skrócie polecasz bardzo tą książkę, czy...? Polecam dla ludzi otwartych. Bo jeśli ktoś nie jest otwarty na inne religie, na inne tematy, to raczej nie, nie będzie zbyt szczęśliwy czytając to. No dobra, a jak jest serialem Agent Carter? Czy też trzeba być otwartym, żeby go oglądać, czy raczej nie trafi do każdego? Powiem szczerze, że, że to jest serial, który bardzo mile mnie zaskoczył, bo może tytułem wstępu powiem dla osób, które nie są w temacie, to jest serial kolejny z uniwersum Marvela. Uniwersum, które ostatnio bardzo pięknie się rozwija i mamy naprawdę niezłe filmy przez nich wypuszczone. Obecnie jesteśmy w połowie drugiego sezonu Agentów Tarczy, tak? czyli Marvel's Agents of Shield. Tutaj historia jest zupełnie inna. Ona została zapoczątkowana przez jeden z kilku w międzyczasie, gdzieś tam w latach wypuszczonych takich quick shotów, które nawet nie wiem, one były gdzieś podobno w kinach wypuszczane przed, yy, przed lub po emisjach filmów. Ja nigdy na to nie trafiłem w kinie, musiałem to znaleźć gdzieś w internecie. Było kilka takich historii, które uzupełniały bądź zapowiadały coś w historii całego uniwersum i właśnie kilka lat temu jednym z nich była zapowiedź serialu Agent Carter Agent Carter, mówiący o dziewczynie kapitana Ameryki, tej kobiecie, która grała w pierwszej części i została sama po tym, jak on, wiadomo, spędził Kilkadziesiąt lat w lodowcu i czuję, krótko mówiąc, pustkę po tym, że robiła ważne rzeczy, a teraz no, ma gdzieś tam robotę w jakimś biurze agentów federalnych, ale oczywiście wszyscy ją traktują jak to sekretarkę, no ona się w jakiś sposób na własną rękę, powiedzmy, zaczyna pewne, pewne jakieś tam czynić poważniejsze rzeczy. I jest kilka rzeczy naprawdę świetnie zrealizowanych w tym serialu. Obejrzałem dwa pierwsze odcinki, bo, bo teraz właśnie była premiera. Już na wstępie zachęcam jak najbardziej do nich. Przede wszystkim jest to zupełnie inny serial niż ten pierwszy o Marvelu oraz niż konkurencja ze strony DC. Piękne, piękne jest po prostu to, że został zrealizowany w takiej formie, w jakiej powinien, tak? ponieważ opowiada o kobiecie, a całość dzieje się w latach powojennych, tak? po II wojnie światowej no to na każdym kroku po prostu widać jak jest szykanowana gdzieś tam przez mężczyzn że wszystkie inne jej jakieś tam współlokatorki czy koleżanki niejako się podporządkowują temu i są jeszcze gdzieś tam na innym etapie, a ona powiedzmy jest trochę taką bardziej samodzielną indywidualistką nie daje się tak stłamsić jednocześnie jest mnóstwo ciekawych twistów mamy Mówię o samym początku pierwszego odcinka, więc tam żaden spoiler alert, raczej taki, taki trochę intensywnego zapachu na zachętę. Sam początek historii się zaczyna od tego, że spotyka się ona z ojcem Tonego Starka, bo on przecież w czasach wojennych tam odpowiadał za technologię, on zbudował tarczę kapitana Ameryki i tak dalej. No i tam jest jakiś problem, nie ma nie ma co wnikać, w sumie nie będę wam mówił o co chodzi, ale ona musi mu pomóc, i bo on jest tam niesłusznie oskarżony i wypełnia dla niego jakąś misję, w ten sposób zaczyna się ta cała walka. Sama obecność tutaj Howarda Starka, ojca, ojca Tonego jest bardzo ciekawa i, i już daje na początek, czujemy się jak w domu bo oczywiście jest on bardzo podobny do syna jest również filantropem i, i, i bogaczem i bardzo, bardzo można znaleźć dużo podobieństw no oczywiście gra aktorska to jest to ten sam aktor, który był wcześniej, ale no wiadomo, nie jest to Tony Stark nie jest to Robert Downey Jr. i teraz zobaczcie na taki, taki szczegół on ma swojego kamerdynera kamerdyner zostaje, aby pomóc tej kobiecie, no żeby była jakaś druga postać, żeby czasem gdzieś tam ją przewieźć, albo, albo coś innego jej pomóc, no, Musi być taka postać. I, i wiadomo, że jedna, jedna jakby rola, postać pierwszoplanowa nie pociągnęłaby całego serialu, bo muszą być te interakcje. Jak ma na imię ten kamerdyner? Kamerdyner nazywa się Jarvis. Bardzo piękne nawiązanie do nie Iron wiem, Man. Czy to było gdziekolwiek? To jest nawiązanie do. Znaczy, ja nie wiem, nie czytałem komiksów na tyle dokładnie, żeby stwierdzić, czy tak to też było gdzieś wcześniej, no ale w momencie, jak tego się dowiedziałem, gdzieś tam na samym początku tego serialu, to już banan do końca odcinkami nie strzedł, a pomimo, że to było tam 40 minut, to, to minęło mega szybko, od razu połknąłem też drugi odcinek, no i żałuję, że nie wyszło ich więcej, a ja nie poczekałem dłużej, aż, aż tych odcinków się nie pojawi więcej. No, klimat jest ok, Jest to klimat dosyć mocno taki szpiegowski. Nawet miejscami bym powiedział, że, że przypomina starych bondów. Z uwagi na to, że mamy tam w jakiś sposób wsparcie tego Howarda Starka i tego Jarvisa, no to mamy dostęp, znaczy agentka Carter ma dostęp do najróżniejszych gadżetów gadżetów, które nawet były ostatnio, nie wiem czy oglądaliście cały sezon agentów tarczy, natomiast był tam moment, kiedy oni nie mogli korzystać z prądu i musieli korzystać właśnie z jakichś tam starych urządzeń znalezionych gdzieś w bazie z czasów wojennych i to było takie fajne, przyjemne, ciekawe, a tutaj jest to na co dzień i mam nadzieję, że zbyt szybko im się pomysły nie skończą na te gadżety, bo, bo też to było ciekawym elementem, fajnym z całego serca polecam, jest to świetny. Zapowiada się świetny serial, no przynajmniej po tych dwóch odcinkach. Myślę, że nawet lepiej niż na początku Marvel, bo, bo serial o agentach tarczy bardzo długo, praktycznie przez 90 odcinków, taką sobie wymyślili, jakby całą fabułę, że musieli niesamowicie nudne i długie zrobić do niej wprowadzenie, żeby zaczęło to potem być ciekawe. A tutaj jest ciekawe od samego początku i w o wiele lepszym tempie utrzymano. Agent Carter to jest bardzo fajny motek na wprowadzenie właśnie takich postaci one-shotowych, które nie mają własnych serii, a po prostu występują od czasu do czasu, jako na przykład, nie wiem, Camillo albo coś. Uważasz tak? Tak, dokładnie i powiem, że każdy, kto, kto zna to uniwersum i znajdzie gdzieś tam, znaczy inaczej, oglądał te filmy wcześniej i na tyle je obejrzał, powiedzmy, że to nie była y, tylko taka rozrywka jednorazowa, gdzieś tam te nazwiska powiedzmy mu zapadły w pamięci, chociażby z Ironmana dwójki, taki powiem zapowiedź no to znajdzie też odniesienia w tej części już nie będę więcej zdradzał, bo to fajnie jest dowiedzieć się o tym bezpośrednio z serialu jest więcej takich wrzut jak o tym Jarvisie i mam nadzieję że będzie ich jeszcze więcej w kolejnych odcinkach bo w przypadku tak dużego uniwersum to bardzo no to jest największy jakby apetyt w, w, wzmaga na tą serię tak, że, że mamy właśnie takie y, śmieszne, fajne, ciekawe odniesienia Myślisz, że ten serial będzie idealnym pomostem między pierwszym a drugim filmem. Ale jakim filmem? No, Kapitan Ameryka. To znaczy, nie, dlatego, że to jest serial, który dzieje się, jakby zamyka się w samym Kapitanie Ameryce, bo Kapitan Ameryka przecież już na koniec pierwszego filmu obudził się w nowych czasach i, i zobaczył, jak jest, tak? a to wszystko się dzieje w latach, kiedy on śpi, więc no tutaj do kapitana Ameryki no tylko będą pewnie jakieś wspominki, jak to ona jest w nim zakochana, czy też różne inne odniesienia, są dosyć częste, no bo pamiętajmy, że on jest przecież postacią propagandową całej armii Stanów Zjednoczonych, więc no, kolejną ciekawostką są na przykład takie puszczane w radiu, gdzieś tam sobie postaci siedzą w barze, a z radia leci czytana, tak jak kiedyś były takie słuchowiska, audycja z propagandowa z kapitanem Ameryką, tak? I i to jest takie też, że można się z tego pośmiać. Myślę, że samego Kapitana Ameryki więcej nie będzie, ale myślę, że będzie sporo odniesień do, do innych elementów. Nawet się zastanawiam, już mam kilka wątków też do sprawdzenia, poczekam jeszcze kilka odcinków i zacznę gdzieś tam głębiej czytać historię w internecie, bo zaczęło się ciekawie, jakieś tam loga, gdzieś widać jakiegoś orła, zastanawiamy się czy to nie jest początek w ogóle tarczy całej, i tak, nie wiem, tego, tego całego motywu tych agentów no, będzie dużo odniesień, ale myślę, że nie do Kapitana Ameryki samego. Jest na jakieś pytania? Nie. Bardziej wolisz Mar Marvela czy DC? Kobiety o to pytasz człowieku. <laughs> Pewnie nie widać różnicy. Mm -hmm. Ja lubię Spider-Mana. I na tym się zaczęli Czyli Marvel. No, podobno Spider-Man ma wrócić do Marvela. Takie plotki gdzieś kręcą. się tak, dla Civil War podobno. No, to by było ciekawe. To, to by było dobre. No dobra, to tym miłym i historycznym akcentem pora chyba zakończyć już odcinek, ponieważ zbliżamy się do takiego naszego limitu, jaki mamy tam ustalone, czyli te dwie godziny. Chcielibyście coś polecić albo kogoś pozdrowić na sam koniec? No ja się na pewno tutaj wtrącę i pomimo, że mówiłeś już, Jacku, w jednym tam z pierwszych odcinków o tym, no nie mógłbym nie skorzystać z okazji i chciałbym gorąco polecić podcast Rozgrywka, który pomimo, że, że jest jednak tych podcastów sporo no, stanowi taką zupełnie inny typ, zupełnie odskocznie od tego, bo pomimo, że są rozmowy o grach, no to mówimy tutaj o podcaście, który potrafi być nagrywany 5 godzin mieć długość odcinka a mimo wszystko chce się tego słuchać. No jest to podcast, który ma chyba największą grupę aktywnych uczestników w grupie facebookowej bo tam jest ponad 400 osób ale ostrzegam przed dołączeniem łączeniem się do tej grupy, jeżeli nie ma się dużej wytrzymałości na e, humor różnego naprawdę rodzaju, bo potrafi być, e, potrafi być gęsto, naprawdę. Ale polecam, w obowiązku się czuję jak najbardziej, pozdrawiam wszystkich z tamtej grupy. No dobra, to teraz na. chciałabyś kogoś pozdrowić albo coś polecić? Chciałbym pozdrowić swoją mamę i na tym się zatrzymam. O, pozdrawiamy mamę. No dobra, to teraz mały kącik chamskiej reklamy. Chcecie coś zareklamować Hasztak. ze sobą? Związanego? Rafał? Reklamy? Mhm. Nie. nie. Nie, ja nie mam co reklamować. Ja jestem poza branżą. No dobra, a ty Justyna? Wybitnie zmuszasz mnie do hamskiej samoreklamy, której chciałam wybitnie uniknąć. No dobra, no to. Robisz reklamę, trzeba ja ci zrobić, reklamę. Zrób reklamę, będę skromna. Udam, że jestem skromna. No dobra, to jako, że Justyna udaje skromną i teraz tam się kuli czerwona w rogu ze skromności i tak dalej z zawstydzenia, powiem, że sama też nagrywa własny podcast, który nazywa się Blender of Gender, o którym nie wspomniała, ale no chciałem, żeby coś powiedziała na sam koniec. Powiem, powiem, powiem tak. Poza tym pomaga mi w tym Jacek, który nie wiem czemu się teraz do tego nie przyznał. Ja tam jestem tylko gościem. Nie jesteś tylko gościem. W każdym razie no mało kobiet nagrywam podcasty, więc wymyśliłam sobie, że nie będę się przejmować tym waszym magicznym, technologicznym gadaniem i będę mówić na temat tego, co mnie interesuje, to, o czym myślę, to, co czuję. Straszny temat. Nagrałam już z Jackiem jeden odcinek. Jest Na, na Facebooku założyłam stronę. Jestem z siebie dumny. Ym, Blender o Gender. Polecam, sama siebie. I teraz mamy w planach z Jadkiem nagrać drugi odcinek, który będzie skupiony głównie na Japonii, ponieważ no, niewiele osób, przynajmniej z tego co się już orientuje, interesuje się aż tak japońskimi grami. Więc o tym porozmawiamy i zapraszam do wysłuchania. No dobra, to na sam koniec odcinka powiem jeszcze raz, że możecie nas słuchać na bezimienny.pl, na padportal.pl mamy też własną stronę na Facebooku tak samo jak Justyna, która ma właśnie Blender of Gender. Dziękuję za to, że siedzieliście tu z nami, za to, że gościliście nas w swoich domach. Razem ze mną w tym magicznym studiu była Justyna Radziszewska Siema i Rafał Radomyski, którego mam nadzieję jeszcze usłyszymy w naszym kolejnym odcinku To ty na to, Rafale? No, dzięki za zaproszenie liczę, że będzie to możliwe do wykonania powinniśmy dać radę. Tymczasem zamykam 17 odcinek bez podcastu, niestety tym razem bez Krystiana, więc musicie przeżyć, że prowadzący był słaby, no ale cóż, Krystian wraca za tydzień z Polski, więc wszystko wróci do starego ładu, no a tymczasem na razie i miłej reszty weekendu. Pa, żegnam. Pa!